Witam w Fantas w grach konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek trzysetne. Piękny, okrągły ddu, ddu, ddu. numerek. Tak. Ja nazywam się Damian Paluch, AK Dachman i ze mną jest Piotr Spiechała, aka? Doktor Judym. Witam cię Piotrze serdecznie. A ja również cieszę się, że mogę tu być. Cieszę się, że, że mogliśmy się spotkać w, w, w takim momencie, kiedy internet gier trochę mniej, prawda, ale jednak tych emocji związanych z granicą, branżą... Oj tak, tak, teraz jest długo. W zasadzie można powiedzieć, że jest taka stała fala. Jest to podtrzymane na równo, w wysokim poziomie, albo przynajmniej tak, wiesz, mhm. cały czas się coś dzieje. W każdym kolejnym tygodniu coś nowego jest. Albo to też tak pokazuje, albo... jak, to, jak to medium wyrosło, wyrosło, że dorobiliśmy się do tego typu dram, że można dokładać do nich te słówko gate. I zresztą w ogóle nie wiem, czy... czy czy wiesz, ale to Gamergate to jest chyba coś tam związane z, z, z owadami, nie? Czy, czy, czy, czy, to, czy to prawda? Jak, jak sobie wpiszesz Gamergate w Wikipedię, to oczywiście masz Gamergate controversy, ale masz po prostu Gamergate. To jest z, w ogóle dziwne, że to się tak w sumie nazywa, dlatego, że to nie jest afera związana tak naprawdę z graczami, tylko z, tak. powiedzmy z dziennikarzami, przynajmniej tak na początku to było i z twórcami gier bardziej. Pokrótce, Piotrze, o co chodzi w tym? Bo, bo nie każdy, prawda, śledzi to wszystko i, i, i można właściwie już być zagubić się w tym, w tym morzu informacji, które, które już, już powstały wokół, wokół tego. To znaczy, wydaje mi się, że ta no ale... sytuacja to w ogóle sobie tak spokojnie, znaczy nie spokojnie, tylko stopniowo i powoli narasta już od dłuższego czasu, tylko po prostu w ostatnich, nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, czy miesiąc czy dwa miesiące temu, mhm. po prostu pojawiło się troszkę więcej punktów zapalnych i, tak. i to, to się stało troszkę bardziej widoczne. Pierwszą rzeczą była taka z pozoru Um, niewinna rzecz, znaczy nie niewinna, um, nieznaczą, nieznacząca rzecz tak, z gatunku raczej takich, e, nie wiem, telenoweli brazylijskich, mhm. a, mianowicie, a mianowicie kwestia e, Zoe Quinn, autorki um, gry De Depression Quest, swoją drogą całkiem dobrej, e, która miała, um, um, która zdradziła swojego chłopaka z jednym tak. z e, dziennikarzy growych, to znaczy, to był dziennikarz, to był bodajże Nathan Grayson, czyli, czyli facet, e, teraz on pracuje chyba dla Kotaków, wcześniej pracował dla Rock Paper Shotgun. Mhm. E, I było strasznie dużo, ata dużo ataków na nią. E, jej były chłopak e, opublikował jej nagie zdjęcia, a w ogóle ją obsmarował strasznie w internecie. No on przygotował w ogóle bardzo długi, szczegółowy wpis na swoim blogu, w którym opisywał różne szczegóły z życia Tak, tak, tak, e, szczegóły Zoe. życia prywatnego, tak, tak, tak i, ich własnego. I, i prywatnych rozmów i tak, no, po prostu zachował się bardzo dziwnie. No. Jeśli można to tak delikatnie tylko. No jest to takie... Jest to dziwne, Szczeniackie no, ja takie że, można powiedzieć. Bo, bo rozumiem, że można przeżywać pewne ciężkie rzeczy. No ja nie wiem, no, nie wiem czy akurat ty miałeś na przykład taką sytuację, ale ja, ja miałem na przykład taką sytuację w życiu, że zostałem zdradzony. Mhm. A, natomiast no, to nie sprawiło, że ja zacząłem wiesz, zaraz latać po forach po Facebooku i obsmarowywać ją i wyzywać ją od to, te dziewczyny, mhm. od różnych rozumiem. takich. Chociaż jej się należy, a z, a z drugiej strony jest to postać na tyle bezbarwna, że nie należy jej aż tak duża uwaga. A więc, więc mi się wydaje, że skoro został tak potraktowany, to powinien również to potraktować w podobny sposób, że, mm -hmm. że po prostu nie, nie, nie, nie poświęcać jej aż tyle uwagi, bo um, przynajmniej prywatnie nie jest tego warta. No właśnie, bo to jest um... ciekawe, czy on po prostu e, e, działał nie emocje, czy on po prostu chciał? chciał tak zrobić, żeby, się, żeby, żeby to, to urosło do tego. Wydaje bo... mi po prostu, żeby to była mhm. kwestia zemsty i to nie miało nic wspólnego z Gamergate, tak mi się wydaje. Mhm. E, tak samo zresztą m, zarzuty o e, na przykład o, m, o to, że ona, ona spała z dziennikarzami growymi po to, żeby miała lepsze recenzje są również nieprawdą, dlatego, że recenz recenzja um, Depression w ogóle nie ukazała się w Rock Paper Shotgun. Poza tym to jest gra darmowa, więc właściwie to... to, to właści no ale tak czy inaczej, no, tak? Kwestie, kwestie etyczne tak. to już, wiesz, no, no, no właśnie. No. Jeśli chodzi o kwestie etyczne, to jest w miarę czysta, przynajmniej, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie y, tworzenia gier i związków z branżą. Mhm. A tutaj jakby te dwie rzeczy są rozłączne. Y, natomiast y, to jest jakby, y, ta kwestia y, Wiąże się również, i znaczy to, to jakby było źródłem ataków na jej osobę, mhm. zmasowanych. Oprócz tego, w, w, już jakiś, jakiś czas temu, w sumie już dosyć dawno temu, pojawiła się taka osoba jak Anita Sarkisian, mhm. autorka bloga tak. Feminist Frequency i autorka serii takich bardzo ładnych analiz akademickich, tak. jeśli chodzi o portretowanie kobiet w grach wideo. Czy ktoś na przykład uzasadnił, dlaczego na przykład przeszkadzają mi te filmy, na jeden z tych troli? E, wiesz co, to znaczy to jest takie podejście dosyć, e, trąci mocną hipokryzją, dlatego że zazwyczaj jest e, zazwyczaj tacy, tacy właśnie nazwijmy, nazwijmy to hardkorowi gracze, chociaż myślę, że to nie wszyscy tacy gracze, są to tacy no to dude bros, tacy właśnie gamer gaterzy, nazwijmy mm -hmm. to. Um, są strasznie przewrażliwieni, jeśli chodzi o krytykę. Nie znoszą, uh, nie znoszą konstru nie odróżniają konstruktywnej krytyki od, od po prostu zmasowanego ataku, tylko po to, żeby zgnoić jakiś tytuł. Mm -hmm. um, i, ich linia obrony była taka, że um, jeśli ci się coś nie podoba, to po prostu tego nie oglądaj. Natomiast mm -hmm. oni w drugą stronę tego nie stosują. To znaczy, jeśli im się no, nie to. podoba ni ta Kisian, czy Zoe Queen, to nie grajcie w ich gry i nie tak. oglądajcie tego. Nie, tak. to nie mogą, nie ma czegoś takiego. To, mm -hmm. jest, taka, to jest ten typ osobowości, która nie może znieść, że, hmm. że się dzieje coś innego, że nie wiem, że właśnie, że, że jest takaś krytyka na poziomie, na poziomie bardziej, e, czy to socjologicznym, czy kulturoznawczym, że, hmm. że są inne gry niż, nie, nie wiem, niż Call of Duty, że powstają takie tak. gry jak Dear Esther, Proteus, Shelter hmm. i tak dalej, i tak dalej, to można by wymieniać, że to już, że to są nie gry, a pod, wiesz, i jest takie podejście typu, a po co to komu, na przykład. No bo, wiesz, bo to jest też tak, że może się boją, tak, tak tłumaczę oczywiście, to, to nie, nie może ich zachowania tłumaczyć per se, ale i może się boją, że taki głos, jeśli jest wystarczająco silny, on mógłby na przykład trafić do producentów gier i całkowicie odmienić te gry, że, że one już by były rzeczywiście takie, wiesz, My Little Pony. Wracając właśnie do, do tej kwestii tych, tych filmów, na temat roli kobiety gier, czy, czy rzeczywiście jest, co krytykować, to jest pytanie, bo, bo, bo mnie zainteresuje, czy na przykład tobie przeszkadza na przykład portretowanie kobiet w grach, czy, czy uważasz, że one są zbyt hiperseksualne, zbyt e, wyuzdany. To znaczy, czy, wiesz co, mnie najbardziej przeszkadza, e, znaczy wydaje mi się, że nie zwracałem na to aż takiej uwagi, albo po prostu się przyzwyczaiłem do kilku takich bardzo dziwnych aspektów, o których na temat których e, twórcy gier czy twórcy poziomów do gier i grafiki zdają się mieć szeroką wiedzę. A mianowicie e, jest mnóstwo, jest, jest taki... Uh, jest taki archetyp, czy jest taki topos um, egzotycznego burdelu, za przeproszenie. I on się pojawia niemal w, każdy, w każdej grze FPS. Od, um, wiesz, od Deus Ex Human Revolution i wcześniej, po Far Crya, po, uh, po tego typu strzelanki mm, i przy grze FPS. Mm, i za każdym razem tam, jest, tam są jakieś kobiety, które um, chcą być wykorzystane albo na przykład ulega, są, um, są bite, może nie gwałcone, ale są na przykład bite przez, czy zabijane przez jakichś, um, przez jakichś bardzo dominujących mężczyzn. Mnie najbardziej w sumie chyba z tych materiałów zszokowała scena z Red Dead Redemption um, gdzie i, i to podobne jest wydarzenie losowe, gdzie w różnych miejscach, w ulicach na ulicach miasteczek pojawiają się kowboje, którzy... Um, Którzy mają lasso i tym lasem pętają kobietę, bo kobieta się opiera, a oni ją potem zabijają, czy to strzałem w tył głowy, czy jeszcze jakoś inaczej. Nie grałem w Red Dead Redemption, ale byłem, no nie ukrywam, że ta scena zrobiła na mnie wrażenie. To nie jest tak, że ja się zgadzam ze wszystkimi aspektami, ze wszystkimi punktami. Tych analiz, bo na przykład nie jestem do końca przekonany chociażby co do tego, o czym mówiła Anita w przypadku Hitmana. Na przykład tego, tego momentu, kiedy się rzuca ciałem martwej prostytutki po to, żeby czy to martwej, czy liderki, żeby odwrócić uwagę czy to policji, czy jeszcze kogoś innego, dlatego że mężczyźni tam pełnią dokładnie taką samą rolę. Mówię, A, że, że się czy to martwi, sprawia... czy nieprzytomnie. Tak, to jest jakby, tak. to jest po prostu... Um, rozumiem, że w tym kontekście to może być rażące, w sensie, że jeśli analizujemy rolę kobiet w grach, to to rzeczywiście pod, to podpada. I na tej, na tej zasadzie na przykład należy o tym pamiętać, tak? Że to jest po prostu analiza, która bierze jeden konkretny czynnik występujący w, w, w serii dzieł i analizuje go pod kątem w, sprzężenia, kontrastu, współdziałania z innymi czynnikami. I, i w, jeśli w ten sposób rozumiemy analizę, to wszystko jest w porządku, to, to jest uprawnione, tylko trzeba z tym mhm. na spokojnie dyskutować. Także ja na przykład nie, nie poczułem oburzenia, że tak jak... Tak, a takie były reakcje niestety, że co, co o czym ona gada, to są jakieś straszne bzdury, pojawiły mhm. się zresztą jakieś takie filmiki y, właśnie youtuberów i y, y, to niektóre takie tyrady na kilka godzin, że, że Anita Serkisian się myli, że to w ogóle albo jeszcze takie gorsze, że to jest tylko, to jest tylko opinia i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że, to, że po części ten, ten, ta wściekłość y, y, gamer-gaterów wynika też z tego, że że oni nie, nie mają takiego rozróżnienia i to są niestety po prostu braki w edukacji. To przypuszczam, że to jest kwestia problemów z amerykańskim szkolnictwem, tak. które się tak skomercjalizowało, że taki sensowny poziom, który my znamy na przykład z uczelni publicznych, jest dostępny po prostu nielicznym. Dla nich nie ma różnicy pomiędzy analizą naukową a opinią, taką zwykłą. Nie, nie rozumieją, że to jest podparte konkretnymi badaniami, nie próbują się do tego dokopać. Tak. Oni nie, nie rozumieją, że po prostu nawet... Ona przedstawiając te, te, te, te, te, te argumenty, ona no, na przykład może uważać sam, samo inaczej. Znaczy, tak. Zależy, tak, jak tak. to jest przedstawione, oczywiście, ale. To jest ta właśnie ta kwestia tego, że, że po prostu po to się robi badania, żeby coś sprawdzić w miarę obiektywnie. Poza po po tym zauważ, zauważ, że ta analiza jest taka dosyć chłodna. Znaczy, to nie jest tak, że ona tam się na przykład gorszy w tych mhm. materiałach. Ona po prostu to na chłodno spokojnie analizuje. Ona wykazała na, na tyle dużą klasę, że występując ostatnio um, już po tej nagrodzie, którą dostała z Game Developers Awards, mhm. um, zrobiła jakby analizę też na chłodno, I troszkę z takim uśmieszkiem, troszkę nabijając się uh, z tych wszystkich właśnie um, um, pogróżek, które otrzymywała w ostatnich czasach. Także to, że ona się potrafi zdystansować do, do problemu kobiet, a ta przemoc wobec kobiet i to traktowanie przedmiotowe jest w grach pokazane jednak dosyć, e, e, no dosyć dosłownie i w dosyć, dosyć, dosyć mocny sposób. Także, mhm. e, także mogła zareagować wiesz, bardzo emocjonalnie, natomiast zareagowała chłodno i naukowo. A moim ale, zdaniem to świadczy o pewnej klasie. Ale coś tam ostatnio było, że chyba jakiś tam jedno z, z, jakiś tam wyku, jedno z wykładów Zostało... Tak, nie odbył się, nie odbył się tak. dlatego, że to miał być wykład bodajże w którejś z uczelni w Utah i niestety tak. oni tam mają takie prawo, że jeśli ktoś ma zakamuflowaną broń, to, nie, to, to może ją wnieść gdziekolwiek na, na teren publiczny, bo nie zostanie przeszukany. Więc mhm. po prostu jakby automatycznie ustawowo jest bardzo osłabione bezpieczeństwo. Tak. No i ja się poniekąd nie dziwię, też bym nie chciał, bo dostała, dostała, dostała jakieś pogróżki. Natomiast mówię, natomiast, um, ta treść tych pogróżek jest... Przerażająca, znaczy jest żałosna, ale jest też fascynująca. Znaczy, na przykład tam, pamiętam, że tam był taki fragment listu, mhm. gdzie, tam, gdzie tam właśnie ten e, niby Zamachowiec pisał, że feministki zrujnowały mu życie. Mhm. Jak, jak feministki mogły zrujnować komukolwiek życie w taki sposób, nie wiem, bezpośredni. Nie wiem, może ja jestem za, zbyt ograniczony. I Nagle to się zmienia, tak? Nagle wchodzi polityczna poprawność i, i to, co na, na czym on się wychował, no nie przestaje powoli istnieć albo zanikać. Nie? I Ale takie gry tak. przecież nie zginą, to też jest zabawne, bo owszem, jest, du jest dużo takich artykułów teraz i um, media jakby e, traktując sprawę trochę emocjonalnie też jakby stają za feministkami i też zobacz, ile teraz ostatnio było w odpowiedzi właśnie na te agresywne ataki gamer-gaterów mhm. było bardzo dużo artykułów pod tytułem gamers w cudzysłowie, tak? Gamers are dead. Do tego stopnia, że jedna z chyba, nie wiem czy to była szefowa redakcji Gama Sutry, Lee Alexander, hmm. napisała taki artykuł i to widać było, że ona była już po prostu strasznie zmęczona tym, albo tym tematem, albo ona jako kobieta też była po prostu molestowana, w jakiś tam, napadana w jakiś tam sposób w pracy, tak. czy, to, czy to mailowo, czy na Twitterze i tak dalej, hmm. przez media społecznościowe, gdzie ona po prostu wręcz pogardzała takimi ludźmi. Uh -huh. i co słyszałeś zapewne, że po, tej, po tym artykule, wkrótce po tym artykule Intel wycofał wszystkie reklamy z serwisu Gamasutra. co jest generalnie dziwne, dlatego że um, ale myśli, dlaczego to, to nie robili? jest portal dla nie... graczy, to nie jest portal dla takich dude bros, to jest portal przecież dla... Ale co ale, ale myślisz, że to wynikało z tego, że oni się bali, że, że ci wszyscy gracze, którzy jednak w większości, według nich, no ci hardkorowi gracze, bo jeśli chodzi o podział graczy, wśród graczy, jeśli chodzi o płeć, to jest generalnie 50-50. Tak, Ale tych tak, zaangażowanych tak. graczy, to jednak nie ukrywajmy, jest więcej wśród no, męskiej populacji. I być może myślisz, że to jest właśnie kwestia tego, że intel się bał, że to jest taka reakcja nie, na to, wiesz, że, że straciłby klientów, gdyby się rapnął w serwisie, który który promuje, nie wiem, jakąś równość albo... Może tak sobie... być. Może tak być, że się przestraszyli, no bo mimo wszystko ich segmentem również są, również są właśnie hardkorowi gracze, którzy modują swoje i albo non stop kupują, wiesz, najnowszy mm -hmm. model płyty głównej i procesora. Mm -hmm. Natomiast dziwi mnie to, że właśnie, że zrobił to, w, że to jest, wiesz, w por na portalu, który tak naprawdę nie jest adresowany mm -hmm. za bardzo do graczy, tylko dla twórców albo dla mm -hmm. badaczy gier. I, um... A jak, jak reagujesz na przykład na te argumenty, w, kiedy pojawiają się właśnie takie, że no przecież kobiety same sobie są winne, bo y, apatują tą seksualnością, czasami są właśnie w krótkich spódniczkach, gdzieś na tym, że cały ten model właśnie roli kobiety. Tak, że jednak dużo więcej jest kobiet hostes na różnych targach niż mężczyzn. Nie wiem, wiesz, cosplayerki generalnie wybierają takie role do odegrania, które no, pozwalają im, no to jednak tą grać też seksualnością. Wiesz, tam ale to, to, face, to facecie też mogą grać z seksualnością, jak są no właśnie, ale, ale, nie broni. No właśnie, i teraz jest kwestia tego, czy, czy, czy można, nie wiem, brać to jako argument, że kobiety sobie same są winne, bo one chcą tej uwagi, która wynika z tego, że na przykład pokażą głęboki dekolt. Wierzę, że, to, ci się, że wiesz, jest... wiesz, w tym momencie tak naprawdę autor takiego argumenta, argumentu strzela sobie gola do własnej bramki, mm -hmm. dlatego że jeśli, jeśli on mówi, że kobieta jest sama sobie winna napaści tak. seksualnej, dlatego że ma biust na wierzchu, a to on... Um, jakby to powiedzieć, on, on w tym momencie e, e, zakłada, znaczy zakłada, tak. nie zakłada, ale mówi jednocześnie w tle coś innego. Jestem samcem, który tak. nie potrafi kontrolować własnych instynktów. Tak, tak, tak, tak, tak. E, I no, naprawdę? Znowu jednak wracamy do tego punktu wyjścia. No, jak zobaczysz, jak wyglądają na przykład na targach imprezy Wargamingu. Nie? Czy, czy miałeś kiedyś okazję zobaczyć, nie, jak nie, to nie. wygląda. To jest, to jest show, gdzie są dziewczyny, które na przykład tańczą na róże, y, mhm. jakieś tam, nie wiem, no, jest to po prostu skierowane tylko i wyłącznie dla męskiej części y, graczy. Y, to y, World of wygląda Tanks. trochę tak jak, jak strip, strip, club za przeproszeniem z komputerami, tak? Tak, tak, tak. tak no, no, troszkę, prostu... troszkę przykre, no ale... no ale... No właśnie to jest bo i, I teraz, jak, jak wygląda sprawa? Dlaczego na przykład, nie wiem, y, ta sprawa jest cały czas gorąca? Czy ten, na przykład nie, nie, nie dochodzą do jakiegoś konsensusu, czy jakoś nie da się tej, tej sprawy jakoś załatwić? Znaczy, mówi się, problem to o myślisz o samym o gamer... Gamergate. Tak, ja myślę, tak. Że, że tu jest takie poczucie zagrożenia, po prostu... Y, y, y tej grupie graczy, nie wiem jak, to też jest właśnie problem duży, ponieważ, to, ponieważ mamy do czynienia z internetem, nie wiemy tak naprawdę jak duża grupa graczy to jest. Ona jest strasznie głośna, mhm. statystycznie chyba nie jest zbyt reprezentatywna mimo wszystko, natomiast jest bardzo, bardzo głośna i bardzo uporczywa. To są częściowo ludzie, którzy znają się trochę na technologiach, ciężko jest ich wytropić, bo na przykład albo, albo służby są takie nieudolne. Bo z tego co wiem, to w przypadku Anity Serkisian to już jest naprawdę na poważnie, to znaczy przy niej już pracują oficerowie śledczy w BI. Mhm. A więc, więc wiesz, to, to już nie jest taki pikuś mhm. A i, i wiesz no to są, to są, przypuszczam, że to są jakieś zdolne dzieciaki kryjące się za, tak. nie wiem, proxy coś na tej mhm. zasadzie, nie wiem ale myślę, że wiem, powinno się... Technicznej, ale, um, ale wydaje mi się, że mimo wszystko, że to nie jest ta średnia, średnia populacyjna czy średnia statystyczna, tak um, mhm. bo mamy gracze mają średnio ile tam, 30 lat tak. coś koło tego, mi się wydaje, tak, że to tak, raczej tak, jest tak 16, 18 um, zresztą nie wiem, czy pamiętasz, to jest jakby na marginesie tej sprawy. Wydaje mi się, że to są ludzie, którzy nie bardzo wiedzą, jakie mogą ich konsekwencje za to czekać, i mają po prostu dużo wolnego czasu, bo dorośli zauważne nie mają. W sumie to chyba było jedno z takich pierwszych skojarzeń, które mi przyszło do głowy. Kto ma czas na to, żeby obsmarowywać non-stop kogoś w internecie, albo nagrywać na przykład czterogodzinne tyrady na YouTubie w cudzysłowie obalające argumenty Anity Sarkeesian, albo właśnie szukać, wyszukiwać jej adresu, straszyć jej znajomych, wyszukiwać jej adres i tak dalej normalny dorosły człowiek, który pracuje przez te, nie wiem, 6-8 godzin, albo nawet freelancer, który sobie siedzi w domu, chyba, no nie ma chyba na, na, na coś myśli, czasu to, i nie no to, chce mu się. Tak, ale myślisz, że to jest też tak, wynika z tego, że, że przez to, że to im daje ten rozgłos, znaczy anonimowy w sumie, ale generalnie oni widzą ten efekt, gdyby na przykład, nie wiem, serwisy przestały o tym pisać, żeby, nie wiem, nie mówić tego, tak zakopać się właściwie tak po dywan, wiesz, tak jak nie zapraszamy Andrzeja Lepera do studia, więc nie ma problemu. Czy myślisz, że to jest, co? nikt, nie jest nikt nie zaprasza gamer do, do żadnych studiów. To raczej jest na takiej zasadzie, że jest teraz coraz więcej regularnie ukazujących się artykułów um, i to na przykład często też od ludzi, którzy normalnie artykułów nie piszą, czyli mhm. szefów e, na przykład Polygonu, szefów Gama Sutry, była przecież taka akcja. No, chyba widziałem portali. letter from the editor, editor in chief, no na, właśnie. Na, tak, którzy, na, na którzy się oficjalnie bombie. wypowiadają. No, więc, więc widzisz, na Giant Bombie też. Także, także media tutaj podejmują zdecydowane, zdecydowane kroki przeciwko znaczy, no przeciwko, przeciwko przede wszystkim e, molestowaniu kobiet, e, mhm. bo to o to tak naprawdę chodzi. E, natomiast... Na, natomiast e... Ale czy sobie zastanawiam się, czy na przykład w innych mediach, czy na przykład w filmie, czy był taki moment, że, nie wiem, kobiety mogły się czuć tak za szczutę? czy jakieś takie kobiety, które, nie wiem, walczyły o o to, żeby a myślałem o tym o tej też. Formie też, też, próbowałem szukać, też próbowałem szukać analogii. Oglądałem ostatnio, była taka bardzo fajna seria, na, albo na Alekina, albo na Planet. Właśnie a propos superbohaterów i a propos mhm. historii komiksów. I też był taki czas po, po zakończeniu II wojny światowej, bo jak pamiętasz, początkowo komiksy amerykańskie to było głównie, głównie walka z nazistami, Kapitan Ameryka i Wonder Woman. Tak. Wonder Woman była stworzona stricte dla kobiet i ona była już z ewenementem samym w sobie, natomiast i tak w pewnym momencie okazało się, że, te, że ta tematyka była zbyt monotonna i zbyt taka zachowawcza i kobiety się też ubiegały, bo przecież potem były narodziny feminizmu i kobiety się ubiegały o to, żeby, między innymi o to, żeby ta tematyka była bardziej różnorodna w Wonder Woman. Mhm. Być może dlatego, że nie było internetu, to to, to przede wszystkim nie, nie wiemy, było takiej eksplozji. Nie wiem, jakie, jakie, czy było rzeczywiście zaszczucie tych kobiet. Mm, tak. Bo to raczej było na takiej zasadzie, że kobiety po prostu tak. słały listy do redakcji, a potem pewnie zbierało się kolegium redakcyjne no i był nie wiem, jeden konserwatywny szef i jakaś tam ekipa grafików. No I to było albo odrzucane, ale nie, ale nie było czegoś takiego, że była taka, wiesz, że była taka reaktywność, że było no. coś takiego, dzisiaj mamy dzisiaj możemy reagować w obie strony bardzo szybko. Tak. Natomiast natomiast wysłanie listów wtedy, no wiadomo, trzeba usiąść napisać i tak dalej, a tutaj nie dość, że mamy reaktywność. Czyli bardzo po prostu szybko, nie możemy się uczyć na błędach historii, bo za bardzo nie, nie było wtedy takiego rozwiązania, które można by teraz zastosować. Nie było, nie było. natomiast, było natomiast komiks był, w, był bardzo postępowy pod pewnymi względami, nawet nie tylko jeśli chodzi o kwestie kobiet, ale na przykład kwestie rasowe. W jednym z wywiadów Stan Lee wspomina, że, że to było jeszcze w czasach segregacji kolorowych. Mhm. Marvelowi udało się wypuścić komiks ze Spider-Manem, w którym Spider-Man wchodzi do szkoły do podstawówki, mhm. która jest niesegregowana, nie, nie co było ewenementem tak. na, naprawdę wtedy. W ogóle, jeśli to był chyba w ogóle pierwszy taki komiks, gdzie wchodzi do, do szkoły, gdzie są czarne dzieci i białe chodzące razem do tych samych klas i przybija czarnemu uczniowi piątkę po wykonaniu jakiejś tam akcji. Mhm. A to było w czasach ogromnej nietolerancji i dopiero, wiesz, jakby burzenia się, burzenia się czarnoskórych przeciwko, przeciwko uciskowi i, i właśnie segregacji, także, także komiks miał swoje, swoje wielkie momenty. Wiesz, to tak teoretycznie mi się wydaje, że, że no ciężko by to zastosować w tym momencie, chociaż gdyby na przykład na złość tych wszystkich yy, troli, na złość reklamodawców typu Intel, którzy po prostu reagują tak panicznie, że usuwają reklamy z tego, na przykład zapraszać nie, czy na przykład Giant Bomb zaprasza do, do, do swoich podcastów, czy do, do programów, e, czy czy tam, czy Anita, czy jest taka, jest taka dziewczyna Samantha, Kalman, cię chyba nazywa Samantha. W każdym razie to jest y, y, dziewczyna, która, o ile się nie mylę, y, zmieniła płeć. W, w, uh -huh, wcześniej, uh -huh. więc jakby to też jest taki dosyć kontrowersyjny temat dla, a, to, nie, a w tym... to w grach był też przecież była, e, tak. była An Anthropy tak, i dysforia, ona chyba też była szykanowana z tego typu tak, więc generalnie gdyby pokazać, no ja wiem, że to jest trochę tak na siłę, no ale gdyby na przykład pokazać, że my jesteśmy po, ponad to i, i, i, i zacząć takie właśnie przybijanie y, y, piątek z tymi osobami żeby pokazać, że słuchajcie my, wam, my was musimy w jakiś sposób wyedukować że to, to są normalni ludzie oni mogą mieć swoje różne opinie, poglądy i tak dalej, ale wysłuchajcie ich argumentów. Rzeczywiście może coś jest na rzeczy, ale my na przykład nie będziemy jakby odcinać się od nich, tylko dlatego, że na przykład boimy się, że reklamodawcy nie będą chcieli z nami współpracować i tak dalej. Wiesz, być może to by, to by było w takie zmianę świadomości, że jeśli mój idol, tak, pokazuje mi, że ta osoba wcale nie jest złem wcielonym, tak, ale mówię, tutaj jest to śmieszna sytuacja, że wydaje mi się, że no po pierwsze właśnie Gama Sutra nie jest, nie jest w ogóle przecież portalem dla graczy. Nie wiem, czy przypadkiem Intel się, Intel przeprosił za tę akcję, ale reklam nie wprowadził mm -hmm. tak. z powrotem. On, mi się wydaje, że to mogło być mimo wszystko, ja wiem, że to trochę brzmi spiskowo, ale wydaje mi się, że może być tak, że tak naprawdę reklamy Intela nie są specjalnie potrzebne na Gama Sutra, dlatego że e, twórcy gier doskonale znają się na sprzęcie nie potrzebują, żeby im reklamować sprzęt Intela. Tak. Ale to mówię, Zresztą to są takie moje jakieś drobne podejrzenia. Dokładnie, bo tym game, game jest mimo wszystko jest bardzo niszowym serwisem. Tak, to, tak, to jest mały tam, portal. To jest, wiesz, że są zobaczyć. Tam, to, to tam, tam ludzie, którzy szukają i... krótkich newsów i tak dalej, to, to się odbijam po prostu jak od fetaletonie, bo tam, tak, czyś, no, tam tak. są tam są no analizy postmortem tak. i tak dalej i tak dalej. Tak. To są rzeczy dla, dla ludzi, którzy, którzy, się zajmują dziedziną game studies, kulturoznawców tak, i twórców dokładnie. gier. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli, no... Ja nie wiem, nie chcę mówić, że zamykamy temat GMFK, okay, ale no, wydaje mi się, że. Myślę, że będziecie tata, do niego mówiliśmy. jeszcze wracać, natomiast. Ta, natomiast ta, ta. Um... Znaczy, nie, to jest mówić, że swoim, ale generalnie nie powinniśmy, nie powinniśmy reagować tak historycznie. Na, na to, co inni ludzie robią w internecie. To jest zwyczajna teoria i analiza, to są, to są tak. rzeczy, które można podważać tak. w sposób naukowy, to są rzeczy, które można badać, można przedstawiać kontr tak. analizy, natomiast to na pewno nie jest powód, tak, bo... którego miałbyś nie wiem szykanować matkę, czy, tak, czy rodziców, dokładnie. czy rodzeństwo, czy samą tę osobę, bo to jest dokładnie. kompletnie nieadekwatna reakcja do, do tego, co się dzieje, a przecież gry, gry jako takie, takie jak mamy nie wiem teraz Call of Duty i tak dalej, to co nazywamy takim betonem growym, tak. a to przecież nie odejdzie, chyba że, chyba że rzeczywiście Activision znajdzie sposób, ale oni nie mają sposobu. Bo na ten moment. Mhm. Bo oni, oni wiedzą dokładnie, co się sprzedaje. Gdyby w pewnym momencie y, pewne zmiany, właśnie w stronę takie, nie wiem, takie oczkopuszczenie dla feministek, gdy nie, gdyby się opłacało, to oni by to zrobili. Ale przecież A oni, no, tak, ale oni, tak, ale oni to, tego nie robią, ale, to, to, ale na szczęście i, i żyjemy w świecie, w którym jest taka, y, taka różnorodność wśród gier, że y, właściwie każdy znajdzie coś dla siebie i to, no że właśnie. Dlaczego ludzie nie call... rozumieją? Call of Duty odnosi komercyjny sukces, to, to nie znaczy, że to, to musi być gra, która, w którą trzeba zagrać, że jeśli ktoś, ktoś ma, nie wiem, ochotę... Ja nie rozumiem, to, dlaczego nie ma podejścia takiego typowo pluralistycznego. Naprawdę jest tak. miejsce dla nas wszystkich. Tak, tak. Dla, dla ludzi, którzy chcą grać w Proteusa, dla ludzi, którzy chcą grać w Simsy, dla ludzi, którzy chcą grać, w, a, nie wiem, w, właśnie w Call of Duty. Natomiast tutaj oni się zachowują, jakby byli jakimś, jakimś gatunkiem zagrożonym mm -hmm. wyginięciem. No, no zachowują się jak gatunek, który mam, mm -hmm. mam nadzieję zagraża wyginięciem, a to mianowicie to są idioci. Mm -hmm. um, natomiast natomiast mówię, moim zdaniem reakcja jest totalnie nieadekwatna, bo przecież na przykład w kino hollywoodzkie nie wymarło, tak? Michael Bay nadal święci triumfy, ludzie chodzą na jego, na jego filmy. Nie ma z tym mm -hmm. absolutnie problemu. Tak samo jak nie ma problemu z. E, e, z kinem niezależnym, nie wiem, tak, z jakimś bardziej niszowym, z filmami dokumentalnymi, nikt się nie rzuca na dokumentalistów dlatego, że odbiera, nie wiem, publiczność filmom Michaela Bay'a. Tak. To Chociaż oczywiście absurde. jakieś tam <głos> e, e, rekonstrukcje i analizy filmów e, e, Michaela Beya, tam demaskującego, to też, te, też też mają swoje miejsce. Tylko Nie, że prostu... krytyka tak, ja nawet, nawet tak. jeszcze jakiś czas temu oglądałem, był taki bardzo sympatyczny kanał na Vimeo, takiego, takiego sympatycznego człowieka, który właśnie e, na przykład e, pokazywał e, motywy przewodnie charakterystyczne dla danych reżyserów. Nie pamiętam już w tej chwili, jak się ten człowiek nazywał, mm -hmm. e, natomiast e, natomiast na pewno mam go gdzieś na ścianie. I tam była a propos na przykład beizmów. A, mm -hmm. I a propos tego, jak ten reżyser jest... E, jak on wyciska do maksimum pewne rzeczy, chociaż nie zawsze musi. On, on na przykład, Michael Bay kompletnie nie rozumie e, takiej zasady more is less. Pfu, tak. przepraszam. Lessie is, Less is more. Właśnie, u niego On, przykład, on rozumie, niego, drugą zasadę on rozumie to w drugą stronę. I na przykład pod koniec, pod koniec tego materiału, właśnie jest taki ładny, ładny fragment sceny, kiedy bohaterowie siedzą w takiej wiesz, intymnej sceny pomiędzy dwojgiem, tak. czy, to, czy to małżeństwo jest, czy, czy, czy kochankowie, i pokazują analogiczną scenę z Fargo i właśnie z jego filmu. I scena z Fargo jest super spokojna, gdzie oni leżą w łóżku i oglądają telewizję. A u Michaela Beja wiesz, no niby jest, jest takim. To chyba nie było zbliżenie, tylko to był. Um, to był taki, taki plan nieamerykański, albo nie, nie amerykański, ale chyba byli w całości mm -hmm. widoczni, tak. bo siedzieli na przystani i po prostu tu jakaś palma, tu jakiś domek, kolorowe jezioro i tak dalej, mnóstwo, mnóstwo mm -hmm. takich detali, które odwracają uwagę, wiesz, na przykład od właśnie tej intymnej atmosfery i ekspresji, um, ekspresji twarzy i, i tej spokojnej, ciepłej rozmowy. Po prostu to jest kwestia tego, że jak, jakichś tam już chyba osobniczych um, preferencji, to znaczy on się po prostu nauczył tak kręcić filmy i już nie umie inaczej. Natomiast mm -hmm. to nie znaczy, że nie należy tych filmów oglądać albo, że to jest jakiś atak po to, żeby on przestał robić filmy, nie daj Boże. Dokładnie. Ale tutaj możemy tak no, prawie płynnie przejść do tego właśnie, jakie, jakie są gry i czy rzeczywiście wszystko powinno udzielić światło dziennie, bo niektórzy uważają, że, że nie. I na pewno jakiś czasem usłyszałeś, bo było to akad newsem, no miesiąca, można powiedzieć, czyli to, że w Japonii bardzo popularne są różnego rodzaju na przykład symulatory gwałtów czy jakieś takie obmacywanie dziewczyn. Ale to itd. nie zostało to... już zbanowane? To nadal, jest, nadal można... No właśnie, grać. wiesz, to ciężko powiedzieć, bo gdy, jeśli na przykład jest jakiś, jakiś sex shop y, japoński, który nadal sprzedaje, nie wiem, takie gry, to nie możemy chyba tego zabronić. W każdym razie... Bo ja słyszałem, pewno, że, że, jest że są miejsce. takie gry, natomiast nawet widziałem filmiki. Natomiast, e, natomiast wydawało mi się, że to jest, to, było, to jest czyste podziemie i tego nie można nigdzie kupić. To są jakieś takie rzeczy piracone albo gdzieś tam z ręki do ręki A to widzisz. To ja nie widziałem właśnie, no, na jakiej zasadzie to jest e, dostępne poza, poza oczywiście sex shopami bo drugą kwestią z tego właśnie ta bezsensowna przemoc bo, bo to jest przemoc, powiedz jeśli chodzi o gwałty, no to jest jedna sprawa, ale no niedawno wypłynął wypłynąła kwestia właśnie takiej bezsensownej, bezsensownej przemocy w kwestii zwiastunu polskiej gry Hatred, gdzie mamy protagonisty, który trochę przypomina takiego lobo, trochę takiego kruka nie wiem jak to powiedzieć, w każdym razie wygląda, że to jest człowiek z problemami który Pewnego dnia dochodzi do wniosku, że musi mordować ludzi. I to nie jakichś tam przeciwników typu, nie wiem, jakichś żołnierzy czy tam zombie i tak dalej, tylko, nie wiem, matki z, z dziećmi. I o tyle to jest um, intrygujące, że właściwie nie wiadomo czemu to ma służyć, nie? Czemu ta gra Właśnie, bo to bym, służyć? Gdyby to... Gdyby mi to pierwsze, pierwsze skojarzenie to było po pierwsze z e, symulatorem psychopaty z Columbine, mhm. a, a po drugie, e, że to jest taki segment, to jest, taki, to jest ta sekwencja No Russian z Call of Duty, tylko tak. rozciągnięta na całą grę. Przy czym cała sekwencja No Russian miała mimo wszystko jakiś tam sens, e, bo tworzyła napięcie pomiędzy innymi segmentami tej gry. Natomiast no tutaj no, nic nie musiałeś strzelać. Pamiętaj, że tam właściwie do pewnego momentu to mogłeś e, być tylko takim biernym obserwatorem. Wiesz, może tutaj też nie, może też jest jakaś taka mechanika, tego nie wiemy. Natomiast tego mhm. absolutnie nie było widać w trailerze. Mhm. Wiesz, być może jest też tak, że właściwie to był tylko taki powód, żeby o tej grze mówiono, żeby ta gra była wyglądała na kontrowersyjną, a jeśli ona się po prostu jawi, to zupełnie coś innego będzie, że tam będzie zupełnie coś, nie wiem, czy wyobrażasz sobie na przykład, że mogliby twórcy pójść w tą stronę, że m, tak naprawdę to są kosmici. Nie wiem, czy pamiętasz taki mm. film They Live, chyba tak się nazywa. Tak, nazywał. oczywiście, klasyka. Tak, zakładasz, może po prostu główny bohater zakłada okulary, który pozwala mu rozróżniać ludzi od kosmitów. I on tak naprawdę morduje kosmitów, ale wiesz, zachowując właśnie tą zasadę, no zróbmy skandal, bo skandal daje darmową reklamę. No, kto by naprawdę rozmawiał o tej grze, gdyby o jakiejś małej grze polskiego studia, Gdyby nie kwestia właśnie tej tej bezsensownej przemocy. Wiesz co, rozmawiałby, gdyby, ten, gdyby oni porozmawiali z odpowiednimi ludźmi albo trafili na odpowiednich ludzi z tą grą, bo tak zazwyczaj się robi z grami. To znaczy, jeździ mm -hmm. się z nią na festiwale, na konwenty, na, na, na różnego rodzaju zjazdy mm -hmm. o, i po prostu pokazuje albo na stanowiskach, albo, albo się po prostu łazi za ludźmi, no, tak. o, którzy na przykład reprezentują firmę Apple. Ale to albo... kosztuje czas, pieniądze, a tu masz no, darmowy, wirusowy marketing. No, darmowy, Nie, wirusowy marketing jest taki, że pierwsze, co Epic zrobił, to wycofał logo Unreal 4 z, <głos> z tej gry, bo ona jest robiona na tym silniku. Także, a wszystkie serwisy które przynajmniej ja czytuję i to od, od takich powiedzmy właśnie tak jak mówisz poważniejszych w miarę dziennikarskich, tak. czyli Polygon, do, do takich bardziej lightowo kumpelskich, czyli destructoid. Wszystkie wypowiadały się bardzo negatywnie o tym. Mhm. Wręcz w tytule artykułu na destructoidzie bo coś na zasadzie what the fuck is this shit. Nieważne co mówią, tylko byleby nie przekręcili nazwiska. No to mówię, Te... wszyscy jednogłośnie są na razie nastawieni na nie, więc chyba nie o to im chodziło. Mhm. Generalnie ciężko tak naprawdę zabrać głos w dyskusji, na przykład tak mówiąc, że no, co oni robią, przecież to jest szaleństwo czegoś takiego nie ma, kiedy myślisz sobie, że rzeczywiście y, każda gra, w którą y, gra y, przeciętny gracz, znaczy może nie każda gra, ale większość gier, w które gramy y, jako przeciętni gracze, to są symulatory zabijania. Tylko jest kwestia tego, że jak mamy uzasadnione to zabijanie, jaki mamy taki y, ale ono zawsze jest w jakimś tego. kontekście, którym no, tak. nie, nie można powiedzieć, że usprawiedliwia, to bo w realnym świecie nic nie usprawiedliwia tak naprawdę zabójstwa. Ale te człowieka. finishery te wszystkie. Bo ja nie wiem. Mortal Kombat. Mortal Kombat zawsze miał taką otoczkę, że, że tam to wszystko było traktowane z przymurzeniem oka. Nie? To wyciąganie. Y... Ale tak naprawdę we wszystkich tych grach, nawet najbardziej brutalnych, jest to traktowane z e, przymurzeniem oka. Tak, ale właśnie jest tak, że zauważ, że im gry mają e, lepszą grafikę. to Rzeczywiście poziom stawienia tego, że no, dochodzimy do tego momentu, w którym rzeczywiście jesteśmy bardzo blisko od przekroczenia tego Uncanny Wali, tak? Znaczy wiesz, co mi się I... wydaje, że to nie ma nic wspólnego z grafiką. E, dlatego, że gry mogą, tak naprawdę to mogłoby się dziać pomiędzy e, dwoma kwadratami albo trzema prostokątami. No tak. Ale w momencie, kiedy ja bym miał świadomość, że to są ludzie, bo na przykład byłaby warstwa mhm. dźwiękowa bardzo sugestywna, to ja bym czuł takie samo obrzydzenie, jak czuję teraz oglądając ten trailer, mimo że to są postacie w miarę dobrze animowane. Mhm. Ale wiesz, no, jak grasz w takie gry jak Call of Duty, czy Tom Killzone, 2, gdzie te finishery, wiesz, te, te mi, mili ataki, one zawsze są mega brutalne. To są jakieś animacje wbijania noża w oczodu yy, skręcania, no wiesz, naj, najbardziej delikatne to są właśnie tam, gdzie komuś skręcasz kar, ale właściwie wchodzisz w ciało yy, no, żołnierza, który no nie można powiedzieć, że on zabija, on po prostu morduje, bo kiedy no robisz... Tak, że e, że tak powiem, tutaj ta, w zasadzie nawet czasami ciężko powiedzieć, że dzieli go cienka linia od psychopaty, bo to jest tak, bo to jest tak naprawdę, um, przynajmniej wierzę, że w realnym życiu żołnierz tak naprawdę musi... Um, wykonywać jak najmniejszy zakres czynności, żeby jak najskuteczniej kogoś obezwładnić tudzież zabić. Tak. A tutaj widać, że po prostu jest taka radość właśnie mhm. z, z zabijania w jak najbardziej efektowny sposób na wojnie. Prawdziwe jest to absolutnie i kompletnie niepotrzebne. Przeciwnik ma zostać zneutralizowany, za przeproszeniem i koniec. Jak najszybciej przy użyciu jak najmniejszej siły. Żeby się żołnierz zwyczajnie nie zmęczył. Mhm. Właśnie, bo, ty przyszedłeś, Piotrze, Menhanta. E, tak, pierwszego, drugiego nie. Natomiast... No właśnie. I tam też była ta kwestia tej przemocy. Tak, delikatnie. Ale... Natomiast, natomiast mówię, dla mnie największym problemem jest tutaj kontekst i dla mnie tak. na przykład hatred jest... No bo to w zasadzie wszystko sprowadza się tutaj do kontekstu. Hatred obniżył poprzeczkę jeszcze bardziej. Tak. Dlatego, że... Bo oni mówią, że my jesteśmy jak postal na przykład. No nie jesteście nie jak postal, chłopcy. Nie jesteście jak postal, dlatego, że wracając jeszcze na chwilę do Manhunta, który też jest obrzydliwy, mhm. natomiast no mimo wszystko tam kontekst jest taki, że ty jesteś uciekinierem z rąk jakiegoś psychopaty, który po prostu wrzuca cię w telewizyjny show, gdzie też jest na jakichś psychopatów i morderców. Odpowiadasz przemocą bardzo ostrą na przemoc, taką właśnie mocno telewizyjną, taką tak, wiesz, nie wiem, z takich klimatów typu snuff film, nie wiem, nie mam pojęcia. Tak, tak, Ch tak, chyba tak, coś w tym dokładnie. stylu. Jest to obrzydliwe, jest to okropne, ale powiedzmy, że jest jakiś taki element um, horroru i, taki, i, i takiego zaciekawienia, co będzie dalej. Natomiast um, to się jeszcze moim zdaniem jakoś trzyma. Natomiast we wszystkich grach, nawet w Postalu, znaczy w Znaczy Te postacie są też bezbronne, natomiast tam jest ten element czarnego humoru, czarnej komedii. Mhm. E, tak mi się przynajmniej wydaje, że można powiedzieć, że jest w wyraźnie zarysowany. Natomiast tutaj tego absolutnie nie ma. Tutaj masz takiego e, gościa, który gada jak taki rozczarowany życiem e, emo e, tak. licealista, który po prostu właśnie wyjmuje pistolet i stwierdza, że tam karabin i, i, i po prostu będzie mordował. Ludzi, tak. którzy nie mogą mu oddać. to są wszystko bezbronne istoty. Ja sobie myślę, no Kurczę, to jest tak jak niektórzy na przykład grają w GTA. Jest taka za, zabawa, że która polega Zgadza na tym, że się, ile, ile policjantów zabijesz. Ale bo... to, nie jest, to nie jest zamierzony efekt twórców. tak? tak. To jest jakby sandbox stworzony dla tak. tego, żebyś miał poczucie wolności, natomiast sama gra właśnie. polega raczej na walce z innymi przestępcami i to jest jakby efekt poboczny, niezamierzony przez twórców. A tutaj po prostu, przynajmniej na razie z tego zwiastunu wynika, że żeby właśnie nie jestem ciekaw w ogóle, jaki jest cel w tej grze. Czy tam się nabija punkty za to, że się zabije jak najwięcej osób? To no um, to jest to, że to to jest jest tak to jest, bardzo problematycznie opisane, że to a, jest, że, raz, że cel, bohat... a dwa jakie jest wyzwanie, poza, nie wiem, bo rzeczywiście policjantami i wojskiem, tak? No bo cywile to przecież. Czemu winni są? Dlatego ja, ja zastanawiam się, czy to jest po prostu nie jest jakaś podpucha, że to jest, że to jest jakby, chciałby się powiedzieć, że to jest, no, misternie zaprojektowany, no. być może zbyt. Yy, Cieszę się, używasz właściwych przymiotników tutaj. Tak ale, w... um. tak, ale chodzi o to, że, że jeśli się okaże, że to jest wszystko yy, taka bzdura, być może się okaże, że tak naprawdę ta gra nigdy nie miała postać, że to jest jakiś sposób na badanie. Yy, nie wiem, graczy, czy w ogóle branży, czy w, nie wiem, może jakiś eksperyment w stylu, wiesz, tam Mothers Against Mass Murders, czy coś w tym stylu, nie? No może, Jakie może to jakiś eksperyment która... społeczny. To, byłoby, to byłaby nawet całkiem ciekawa teza. Bo, bo e, ciężko po sobie wyobrazić, żeby, żeby e, ten temat tak po prostu wypuścić, że można byłoby było wypuścić, które, które tak naprawdę głębszego sensu nie ma. No tego takiego obecnego. Tu nie ma żadnym, tak naprawdę nie. żadnego większego wyzwania. A, i mówię, Więc ciężko porównywać się na tak naprawdę do jakiegokolwiek tytułu, czy do Manhunta, czy, do, czy, czy nawet do postala czy do Hotline Miami. Absolutnie tutaj nie ma, nie ma żadnego znaku równości pomiędzy tym. Tutaj ta poprzeczka jest zdecydowanie niżej mhm. um, i ciężko tak naprawdę usprawiedliwić to w jakiś sposób. Natomiast mhm. jeśli to miał być taki PR stunt, no to to jest klapa, bo tak naprawdę w tym momencie wszyscy, wszyscy przynajmniej e, ci, którzy mają, którzy mają tą władzę i e, mają tą możliwość rozgłaszania, nagłaśniania sprawy, to wypowiedzieli mhm. się jednoznacznie negatywnie. Gracze to jakby inna sprawa, gracze nie widzą i to widziałem w komentarzach, że no jak, to przecież to, to jest tak jak postęp. no jak, to przecież to jest tak jak GTA. Nope. No. Może to jest jakiś taki trik w stylu Andy'ego Kaufmana. Kto wie. Ale, ale, ale wygląda na to, że... Nie, musimy poczekać. Po prostu ja na przykład też przypuszczam, że tak samo, że podzielisz moje zdanie tutaj. Nie jestem za tym, żeby tę grę cenzurować w jakikolwiek sposób, bo to też trzeba zaznaczyć. czy znaczy ja nie... nie, nie, nie Niech oni nie zrobią no, Niech oni zrobią Normalnej osoby która by chciała to, w to zagrać, no chyba, że na przykład to była na, na rynek blisko wschodni, a, ci, a, za, a na przykład miejsca akcji to byłoby jakieś amerykańskie miasteczko. Czyli w sensie, że to mogłoby być wtedy, ale to by nie tłumaczyło, dlaczego na przykład Polacy mają taką grę robić, bo być może na przykład gdzieś tam na Bliskim Wschodzie takie gry wychodzą, tylko one mają też swoje jakby ideologiczne uzasadnienie. A tutaj... A, no, no to... okej, okay, ja chyba wiemy o co ci chodzi. Dla mnie wiesz, największy problem tak naprawdę jest tutaj bardziej PR-owy. Może ja jestem zbyt podprawny politycznie, ale biorąc pod uwagę, jak bardzo w cudzysłowie męczyliśmy się wszyscy Mhm. żeby gry pr dobrze wyglądały. To że, to, że kulturowo gry mają w tej chwili taki status, że oglądasz najpopularniejszy, bodaj serial na Netflixie, czy w telewizji, czyli House of Cards, gdzie Kevin Spacey tak. relaksuje się grając chyba w Call of Duty albo coś podobnego na Xboxie, to jest ogromny wyczyn. To jest, to jest, to jest, to jest wiesz, jeśli chodzi o, o, o umocowanie w kulturze, to jest ogromne tak. osiągnięcie, to coś nam się udało. I przychodzą właśnie tacy goście i robią coś takiego, co idealnie nadaje się na nagłówek tak. do telewizji Fox News czy tam CNN po prostu. Zobacz, jak twoje dziecko tak. staje się psychopatą. No. Dobrze, to odstawiamy y, tematy ciężkie. Przejdźmy do przyjemnych rzeczy, czyli w co ostatnio graliśmy. I wiem, Piotrze, że grasz dwie takie właśnie gry, gdzie y, liczy się atmosfera, gdzie liczy się y, klimat, może nawet y, opowieść. Piotrze, powiedz, w co ostatnio grałeś? Myślę, że moglibyśmy, moglibyśmy spokojnie zacząć od tak. The Vanishing of Ethan Carter, bo jednak to jest. Mhm. Jest to pewien event, to znaczy jest, jest to coś, co warto zanotować mhm. na, w sumie na polskim i na, na zagranicznym poletku, bo tak naprawdę gra jest tak. adresowana do, do wszystkich, do, że tak powiem, do całego świata. Um, mimo, że, znaczy, mimo, że dla nas, um, dla nas e, jakby dodatkowym atutem tutaj dla, dla graczy i dla a, po prostu dla nas, dla, dla Polaków jest to, że ta gra jest bardzo polska z wyglądu. To znaczy mm -hmm. um, ona, to miasteczko, do którego, do którego przychodzimy, nazywa się Red Creek Valley, ale to jest po prostu to są, to, to są chyba Sudety. Widać, że to jest polski las, widać, że to są Don't polskie sure, góry. Tak, tam tam. Um, I robi to wrażenie absolutnie fenomenalne. Moim zdaniem warto kupić tę grę tylko dla samych, nie, dla samych um, Dlatego tak. wrażenia, które się ma przez powiedzmy pierwsze pięć, dziesięć minut, zanim się nie trafi na jakąś tam niewidzialną ścianę. Po tak. masz ja w ogóle byłem przekonany, że to jest w ogóle jakiś ich silnik autorski, a ja później chyba gdzieś doczytałem, że to jest po prostu... Zresztą tam się pojawia chyba znaczek Unreal, nie? Tak, tak, tak, tak. To jest jeszcze Więc... ten trzeci Unreal. bardzo ładnie zresztą. Po zawsze byłem zresztą. Miałem wrażenie, że jak Polacy tworzą grę, to zawsze muszą zacząć od silnika, nie? że zawsze muszą swój silnik stworzyć. ale tutaj na szczęście wykorzystali to, co było. Nie że powiem, Fenomenalnie to wygląda miejscami, prawda, że ten, ten moment, że jesteś w stanie podziwiać ten las, te, te, te, te, ten krajobraz, te, te, te, te budynki zniszczone. No po prostu jest na co zawiesić oko, prawda? Mimo, że to się wydaje takie dosyć statyczne, bo tam, tam nie ma życia poza, poza tą, tą florą, prawda? Tak, znaczy, bo ty jesteś w tym momencie tak naprawdę świadkiem zbrodni. Tutaj, tutaj cała gra to jest odtworzenie przeszłości, więc wszystko, się, co miało się wydarzyć, to się już wydarzyło, natomiast tutaj przychodzić, żeby zobaczyć, w jaki sposób się to wydarzyło i po skutkach musisz sądzić o przyczynach. Mm -hmm, mm -hmm. No jak, jak, jak ci się gra? Bo ja wiem, że na pewno skończyłeś chyba Deer tak? Uh, tak, ale Deer było dużo prostsze w tym sensie, że to jest tak naprawdę jedna ścieżka z jakimiś niewielkimi odgałęzieniami. Tak. się um, nic się nie robi, tylko chodzi. Tam, tam jest, się tak? chodzi, ogląda pewne rzeczy i tam nagrodą jest narracja, co do której można by się czepiać, czy jest taka znowu uh -huh. fantastyczna. Momentami jest, no jest to, był to ciekawy pomysł, natomiast tak. uh, myślę, że... A Gone Home... Y Zagrałeś? Gone Home zagrałem i skończyłem. Kupiłem praktycznie Aha. na premierze. No tak, tak. Gone Home no jest więc, jeszcze. Jakby więc, jakby Zimsonin. te dwa tytuły, które są wymieniane, tak obok The Mansion of Carter, y, masz, y, no, zaliczone, tak można powiedzieć. Uh -huh. Więc, tak. jak w tym kontekście, właśnie tych gier, nie, postrzegasz zaginięcie? Czy to jest, to jest właśnie, czy mamy jakiś rozwój, rozwija się jakiś nowy gatunek gier, tych tak zwanych walking simulator, simulators? Czy, czy, czy to jest, czy to, tego się tak nie da jednak porównać? Bo to jednak mogą być zupełnie inne gry, mimo że koncepcja jest dosyć podobna. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj to jest taki miks raczej właśnie um, Dear Esther z takim CSI Investigation, mhm. bo to troszkę tak wygląda, że po prostu są takie miejsca, gdzie, gdzie, gdzie próbujemy otworzyć przeszłość na podstawie czy to przedmiotów, czy różnych innych rzeczy, które a, leżą wokół, i próbujemy, musimy po prostu poszukać pewnych rzeczy. Znaczy, musimy to nie jest dobre słowo tak naprawdę, bo. No właśnie, bo tak, tak jest, że nie, nie musimy tak naprawdę nic bo ona cię nie ciągnie, znaczy nie prowadzi cię za rączkę, więc czasami, po pierwsze, wiele rzeczy odkrywasz przypadkiem i wiele rzeczy możesz przegapić. Ja, ja przyznam, że po skończeniu gry tam jest taki moment, że jakby możesz wrócić do pewnych fragmentów, bo gra ci mówi na przykład, co zrobiłeś, co nie. Znaczy, to jest tak no, oczywiście językiem gry ukazane. To nie jest tak, że pojawi się jakaś checklista, no nie w, w menu czy, czy w jakimś stylu, tylko po prostu po, pojawia się w pewnym momencie coś, co na przykład pozwala ci wrócić do pewnych fragmentów i, i tam y, coś jeszcze zrobić uh -huh. tak. I, ale gram poza tym jest to otwarta, prawda, że, że właściwie to można całkiem niezły kawałek terenu przejść. Ja przyznam, że y, jak ja eksploruję takie gry, to zwykle właśnie liże wszystkie fragmenty ściany, nie pod każdy kamień zaglądam, zanim siadam w kolejne miejsce, bo boję się, że coś mi umknie. I zastanawiam się, czy ty grałeś. Czy tak, ty grałeś ja grałem właśnie do... w bardzo podobny sposób. Znaczy, ja jestem raczej, przynajmniej jak sobie robiłem kiedyś te testy, jak pokażę, że są takie testy osobowości gracza, mm -hmm. to mi zawsze wychodził właśnie eksplorator, podróżnik, czy tam tak. odkrywca, nie, nie jakiś tam zabójca, czy podbijacz, czy, czy coś tam jeszcze innego. Mm -hmm. Więc ja też lubię właśnie zaglądać, lubię odkrywać, lubię patrzeć, co się, co się dzieje, czy albo co się wydarzyło. I ta mm -hmm. gra po tym względem jest idealna, od, znaczy w taki sposób, że... Ale to musisz mieć też nastrój na tę grę, bo to... Tak. Tutaj nagrodą jest tak naprawdę po prostu sam proces chodzenia po tych tej, tej lokacjach, bo one są dosyć rozległe, natomiast mm. w, w wielu miejscach po prostu nic nie ma. To jest, masz po prostu dodany dosyć spory kawałek lasu, na przykład w górach, gdzie po prostu jest las w górach i jest po, dosyć długa droga, którą możesz sobie spacerować i chłonąć po, tak. po prostu ten klimat i od czasu do czasu twój główny bohater się odezwie. A I tego te tekstu te są całkiem dobre zresztą, przynajmniej w wersji angielskiej, bo nie grałem. Tak. Znaczy, grałem przez chwilę w wersję polską, ale ten głos lektora jest taki sobie po polsku, mm -hmm. nie podobał mi się. Ale też nie jest, nie jest zły, jest dobre tłumaczenie, bo ja sobie tak przełączałem, żeby z bo to akad było dobre, że można było to w niemal włączyć. można to zrobić. w menu zrobić, tak? I można to tak. od razu się instaluje wersja językowa. Chyba, no kilka tak. wersji językowych się chyba instaluje, także. No to jest przyjemne, bo zawsze jak zmieniam przez Steam a wersję językową, to jakby gra się od, odinstalowuje i zainstaluje ponownie, to dużo czasem. jest koszmar, to jest koszmar. Natomiast, tak. natomiast nie ma takiego problemu. Znaczy, mi się bardzo podobało w, w, w, w, nie to, że w, w, kiedy już odkryłeś coś, tak? Kiedy na przykład, nie, bo możemy tak o lek, lekkie, takie spoilery myślę, że musimy nam zrobić. Jak tak będziemy wycinali jakieś kawałki ze środka, w sensie wybierali do opowieści, to nikt się nie zorientuje. Tak, bo, bo na przykład jest taki, taki moment, dosyć, dosyć wcześnie, kiedy odkrywasz nie wiem, czy to jest jakiś, jak, jakieś lampy, tak? Że, no, musisz przycinać cztery są takie lampy, które musisz w odpowiednim momencie, w kolejności nacisnąć i to wywołuje sekwencję pojawienia się Takiego astronauta, nie wiem, czy już widziałeś. Tak, tak, tak, tak, oczywiście, to prościutka I, taka zagadka. Tak, i to jest coś, co po prostu, em, właśnie, to nie jest trudna zagadka, tak ale, ale robi niesamowite wrażenie. Bo, tak, bo jest bo też kontrast właśnie... w stosunku do tego, co, co, do, do całego otoczenia. natomiast coś, koniec Co końców, się dzieje? Pod, natomiast już pod koniec jakby tej, tej całej sekwencji dowiadujesz się, że to ma absolutnie sens i jest doskonale wpisane w to wszystko, tak, co się tak, dzieje. Tak, natomiast bo... pierwsze momenty, jak, jak, jak, jak, jak gonisz za nim, no to jest takie dosyć dziwne. Znaczy, bo wszystkie, wszystkie te, te, te opowiadania, które piszę, i tam, które one są w jakiś taki sposób odtwarzane coś, dzięki takim sekwencjom, one budują obraz tego, tej, tej rodziny karterów, tak? bo tam jest, tam jest parę, parę takich kwestii, które jakby wychodzą dopiero, kiedy, kiedy już jesteś w stanie, znaczy, kiedy już masz więcej elementów układanki. Na tego zakończenia. Tak naprawdę, i tak tam to jest bardzo smutna historia rodzinna. Bardzo, tak, tak. Tam jest, jest tragedia, zresztą. Yy, Jedna z, jedna z pierwszych sekwencji właśnie tych takich układankowych, gdzie są te pułapki, zaraz jak wychodzisz z tunelu. Uh -huh. Ja przyznam się, że ja dopiero na samym końcu Ja nie odkryłem wszystkich, powiem Ci. I, i, bo, bo, bo rzeczywiście nam trzeba się w tym tym zagajniku troszeczkę trzeba pokręcić, żeby to wszystko odnaleźć. I tam też jest właśnie też historia, no nie, kolejnej osoby, nie, tam tego dziadka, no nie chcę powiedzieć w szczegóły, ale kiedy poznajesz te wszystkie osoby, kiedy, kiedy poznajesz te opowiadania właśnie i te, na które on, on jakby pisał specjalnie dla, dla, dla swojego brata, czy dla swojego wujka, ojca, matki, dziadka i tak dalej, to pokazuje ci, jakie tam były relacje, co się działo. Oczywiście zakończenie jest takie, że tam jeszcze to, pewne rzeczy dochodzą, ale no... Jest coś takiego, że po zakończeniu tej gry czułem bardzo podobne, takie jakby emocjonalne wrażenie miałem, takie właśnie takie jakby, nie chcę powiedzieć, że mnie coś ściskało, bo to nie o to chodzi, że mnie coś ściskało, ale, ale taki, taki, takiego oszołomienia trochę, coś jak po skończeniu Gone Home, kiedy, kiedy ta historia się zamyka, kiedy, kiedy, kiedy już wiesz, nie, że, że już wszystko odkryłeś i, i, i, wie, i jakby... Mm, już przed Go Home, nie zanim skończysz, to pewne rzeczy to już jakby stają się logiczne, więc jakby to, to zaskoczenie, zakończenie wcale nie musi być zaskakujące, ale jest coś takiego, że, że no, no, daje Ci do myślenia, jak to się skończy. No, nawet ja bym to raczej nie wiem. porównał do Baszoka Infinite, chociaż to zupełnie inne Też, gry, Też, nas, też tak, tylko że Go Home akurat... ma bardzo słabą fabułę. No tak, ale ona jest tak, tak rozłożona, że po prostu jakby to, to, to zakończenie, że wiesz, że kiedy to się, Że to zakończenie właśnie jest najbardziej rozczarowujące, bo jest strasznie tak, najwina. Natomiast, natomiast tak, że... cała gra, która do niego prowadzi, już jest trochę lepiej, dopóki nie wiesz, dopóki się nie dowiadujesz to... tego, co się dzieje tak, na tak, końcu. Tak, tak, tak, tak, tak bo, bo do końca masz takie wrażenie, zanim Że, że tu się jakaś by... tragedia wydarzy. Tak, tak, tak, tak. dokładnie, o to chodzi. Ale właśnie tak mówisz, że Infinite też ma świetną, świetną historię, jeśli chodzi właśnie o, o to, że chcesz przeanalizować, co się wydarzyło, no nie, że ta koncepcja tych multiversi i tak dalej. Że to, to jest pod takim po takim względem troszkę bardziej intelektualne. To jest takie, takie tak. połączenie takiego zadziwienia z taką lekką zadumą intelektualną. Chociaż no też jest tam troszkę wzruszeń, powiedzmy, na końcu. Tak, no bo, tak tylko chodzi no... o to, że po prostu ile jest takich gier, które, które po prostu po zakończeniu powodują, że musisz sobie na chwilkę siąść i nie wiem, te napisy przechodzą to końcowe tak... Pojawia się menu, a ty, I ty... siedzisz dalej i dalej myślisz. No wiem, o co ci tak. chodzi, tak. I, I to mi się podoba właśnie w, w, w tym, że, że w kartę, pojawiają że się takie gry, które, które na przykład nie wymagają od ciebie, żebyś, nie wiem, spędził nad nimi 20 godzin, tam 30 itd. i tak do... dalej. I był już tak zmęczony samą rozgrywką, że nawet jak się dochodzi do takiego momentu, że możesz coś przeanalizować, przemyśleć, to już jesteś tak zmęczony, że nawet jakby nie możesz tego zrobić na tej zasadzie, że y, jaki byś na przykład chciał. Nie, ja, to jest ja absolutnie, absolutnie nie mam e, żadnych zarzutów do, do długości gry, no bo gra rzeczywiście trwa chyba ze 4 godziny. Um, w Polsce tak. ona kosztuje jakieś 60-65 zł. No już nie przesadzajmy. Tak. To nie jest dużo, nie. zwłaszcza za tej jakości. I, I naprawdę, ona tutaj widać, że um, twórcy wiedzieli, kiedy zacząć, jak przeprowadzić tę historię i jak ją skończyć. I wiem, że, wiem, że oni tam jeszcze wycinali coś, bo Adrian Kmielarz chyba się wypowiadał, że, że musieli pewne rzeczy wycinać mimo wszystko a mhm. z tej fabuły. Natomiast natomiast jeśli chodzi o długość, to mi się wydaje, że to jest tak, um, tak w miarę akurat. Jeśli chodzi o taką właśnie. Tak naprawdę, to należałoby mhm. ją skończyć maks w dwa wieczory, żeby pamiętać, co tam się dzieje. Mi mhm. się bardzo podobają właśnie te rzeczy ty przeszedłeś w tą, tą jaskinię? Tak, się, tak. Właśnie ten tunel ten kopalnie, w kopalni. Tak, kopalnie, tak. I ten Cthulhu moment widziałeś? Tak, tak, oczywiście. Robi to wrażenie. Przyznam, że to jest tak niesamowite, bo to jest ten, ten moment, kiedy przechodzisz tej, z tej jednej rzeczywistości do drugiej, ale to robi tak fenomenalne Chociaż wrażenie. To jest za, dla mnie to był za bardzo gamingowy moment, tak jak, tak jak Myślisz, Adrian no. Kmiaracz kiedyś pisał, że nie lubi tak? gamizmu w grach. tak, tak, tak, tak to, to, to, Ta kopalnia zwłaszcza mi się tak a, tak bardzo. Ale, ale ten efekt właśnie tego, tego, tego, co później widzisz, potem jak, jak już ułożysz te, te fragmenty, to te fragmenty, możesz to absolutnie pominąć. Tak, tak. Znaczy, wiesz co, bo to jest tak, że tak jak mówię, do tego się wraca. To jest tak, że jakby gra na końcu mówi ci, no nie, jakby, które z tych historii poznajesz, które nie. No tak. Jakby, I pozwala ci jakby tak przenieść, żebyś mógł ją, ją dokończyć. Więc jakby to w jakimś stopniu jest... Znaczy... Kolejność, jakiej robisz te wszystkie zadania i tak dalej, ona nie ma znaczenia. To jest, to jest to właśnie to otwartość świata, ta nieliniowość. Jedyna liniowość jest wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, przechodzisz z jednej części tego fragmentu do drugiej, nie kiedy przechodzisz, kiedy wchodzisz do, tego, do tej kopalni, nie tym innym wejściem. Ale poza tym, to właściwie możesz przejść spory fragment gry, zupełnie nic nie robiąc, tylko nie wiem, włączyć sobie taki model turysty, takiego, takiego człowieka, który chce sobie zrobić wycieczkę no po, jest, po, to, jest po część, to jest integralna część doświadczenia w tej grze, bo tak naprawdę tak. tam są bardzo duże przestrzenie, w których, tak jak właśnie mówiłem, to jest po prostu las i nie, niekoniecznie tak. musi tam coś być. I to też, to też wymaga pewnego takiego nastawienia troszkę spokojniejszego i nie, nie takiego totalnego zorientowania na, że tak powiem, mhm. na cel, że wszystko musi być supercelowe. Tutaj droga jest celem samym w sobie i przemierzanie przestrzeni jest też celem samym w sobie. Tak. Um, zwłaszcza, że tak naprawdę nigdy do końca nie wiemy, kiedy e, nasz bohater, czyli ten detektyw Paul Prospero się odezwie więc to też mm. jest trochę na takiej zasadzie, że, że trochę tak chodzimy żeby, żeby jeszcze usłyszeć może coś od niego chociaż on się zazwyczaj odzywa w tych kluczowych lokacjach natomiast, na, natomiast sama ta możliwość e, chodzenia i właśnie myszkowania i, a, i łażenia po tym świecie jest jakby e, też z celem samym w sobie jeśli ktoś tego nie lubi na przykład, no to, to, to może mu się Carter nie spodobać to jest bardzo spokojna gra mimo wszystko, wiesz, to jest coś, co... To, to jest, jest wiele elementów przygodowych, czyli tam, jak Ona jest, jest spokojna, ale, ale z drugiej strony ma taki, w sobie taką, taki element horroru, takiego właśnie spod znaku Cthulhu. takiego tak, takiego, tak, takiego, że ona po prostu grubskiego. tworzy atmosferę, że to jest to napięcie. Może ta gra nie, nie, nie, nie wytwarza takiego napięcia, jak na przykład gra, o której porównywam za chwilkę, ale, ale jest, jest taka czujesz tutaj cały czas taką właśnie atmosferę ta z jakiegoś takiego niepokoju i tego, co się tutaj wydarzyło. Także i to jest zrobione hmm. świetnie. Czyli generalnie obaj polecamy. Tak, jak najbardziej. Jest to bardzo ciekawy eksperyment, mam nadzieję, mówię, no Adrian Chmielacz jest dosyć kontrowersyjną postacią, jedne wypowiedzi z jego strony, pamiętam, że lubiłem jej, inne nie, Ale natomiast panie... nie jestem w stanie absolutnie powiedzieć, znaczy nie, nie mogę powiedzieć, jest... że ta gra jest zła, je... wprost przeciwnie. Jest bardzo udanym eksperymentem i mam nadzieję, że panowie zarobią na tyle dużo pieniążków, że będą mogli kolejne eksperymenty. Tak. Ja doceniam, właściwie to tak sobie myślałem ostatnio i są pewne rzeczy, z którymi się fundamentalnie zgadzam z Janem Chmielarzem, ale z drugiej strony fascynuje mnie to i bardzo mi się podoba, że on jest twórcą takim, który rzeczywiście jednak wyraża swoją opinię, mówi co, co ma do powiedzenia, w sensie na zasadzie nawet naj, najbardziej kontrowersyjne rzeczy, nawet takie rzeczy, które by krytykują kolegów z jego środowiska, on się nie boi ich wyrazić. I e, jeśli ktoś siedzi go na Facebooku, czy, czy tam, e, nie wiem, czy e, to artykuły na, na, na The Astronauts na jego stronie, e, stronie develop, e, twórców gier, gry, to po prostu tam są takie rzeczy, których inni twórcy nie mówią. Jakby nie dlatego, że, że oni mają inne przemyślenia, tylko oni po prostu, się po prostu nie zabierają taką wiedzą, głosu. Wiesz, bo to o ta tak, nie chodzi, chcą, nie, nie chcą zawierać kontrowersyjnych poglądów, bo... A oni się też wiedzą to, że bardzo pogląd. ładnie. Bardzo często wrzucają tak. na linki na przykład do różnych fajnych artykułów, których ja na przykład tak. sam z siebie bym nie znalazł i to jest bardzo fajne. Innym twórcom gier się za bardzo tego nie chce robić. Tak, więc panie Adrianie, gratulujemy. Kolejną, e, kolejną grą, którą miałeś okazję zagrać, w którą grasz, jest Alien Isolation. I jak ci się podoba po prostu Alien Isolation? Czy, mm. czy, czy jesteś w grupie ludzi, którzy nie tę grę, czy jednak widzisz jej pewne wady? Początkowo zaskoczyła mnie bardzo ta recenzja na Poligonie, bo tam to jest chyba jedna z najniższych. Tam chyba dostała 5, tak. czy tam 6 na 10, nie pamiętam. Tak. Um, I pamiętam, że oni pisali, że ta gra się jakby ugina pod swoim własnym ciężarem i zmierza za bardzo w stronę takiego hollywoodzkiego blockbustera i że ona jest po prostu mm -hmm. za długa. Że ona powinna być krótsza, bo, bo, ona wysta, ona, jedno przejście zajmuje chyba 25 godzin, to jest naprawdę dużo. Um... Tak, bo ona, ona idzie tak od takiego, takiego filmu, który na, na początku jest suspen, a na końcu są po prostu eksplozje wybuchy, właśnie. Tylko, że ona to rozciąga do 20 godzin, powiedzmy. I, I to jest chyba też... No, ale... Może dlatego, że ja gram w takich blokach, no bo nie jestem w stanie siedzieć dłużej na tą grę, już powiedzmy 4 godziny, bo ona jest po prostu męcząca w takim sensie, wiesz, tak. zaangażowania, więc ja sobie robię tak, okay. nie wiem, raz czy dwa razy w tygodniu takie posiadły. Na razie nie jestem jeszcze tą grą zmęczony, chociaż już hmm. jakby... Nastąpiło mnie to przejście od takiego naprawdę panicznego strachu przed obcym do takiego, a weź, rusz się chłopie, przeszkadzasz mi. Także, Ale, ale podoba mi się to, że ta dynamika jest bardzo różnicowana, to znaczy um, widać, że jest bardzo zmyślne i bardzo um, ciekawe zastosowanie um, Takiego podejścia pomiędzy skryptowaniem ala Call of Duty, a takim podejściem losowo, znaczy losowym, takim systemowo sandboxowym. Znaczy są, te, mhm. są, takie sekwencje, są takie sekcje, gdzie Alien się zachowuje w sposób e, totalnie nieprzewidywalny i po prostu jest wypuszczony w dany rejon i on się tak troszeczkę snuje wokół nas. Nie za bardzo wiemy, czy on, czy on jest. E, jest przyklejony do nas, czy... czy, czy, czy... No, on generalnie się zachowuje dosyć irracjonalnie w takim sensie, że on jest takim zaszczutym zwierzęciem, zaszczutnym drapieżnikiem i to widać, jak on się rzuca, jak, się, jak na przykład potrafi gwałtownie zmieniać ścieżkę swojego patrolu w cudzysłowie. Mm. Natomiast są takie momenty, jakby sobie robił przerwę na kawę na przykład. Po prostu go w ogóle nie ma i jest nacisk na przykład nałoż... nacisk nałożony na rywalizację z innymi ludźmi albo uciekanie przed androidami, bo to praktycznie wszyscy poza taką małą grupką osób są naszymi przeciwnikami i... I to no właśnie, jest... była taka potrzeba, żeby w tej grze byli zróżnicowani przeciwnicy, no bo jak utrzymać po prostu ten, ten sens tylko jednego przeciwnika? Znaczy, no. wiesz co, nie, ale to się udaje, dlatego że ja też się zastanawiałem właśnie, jak im się uda przez nawet mniejszą liczbę godzin niż 25 utrzymać um, właśnie to napięcie i ten strach przed obcym, bo. ale to jest bardzo mm. prosty sposób i dokładnie taki sam jak w przypadku na przykład Dark Souls, um, tak. to znaczy... W pewnym momencie przestajemy się bać tego obcego, wręcz zaczynamy eksperymentować. Ja pamiętam, że w pewnym momencie zacząłem na przykład, chciałem sprawdzić, czy można mu nadepnąć na i czy się wścieknie. No, wścieknie się. Albo czy na przykład czy mnie wyciągnie z pod biurka, bo wyglądało na to, że mnie kompletnie nie widzi. A się okazuje, że on jest w stanie wejść praktycznie wszędzie i nigdzie nie można się czuć tak. bezpiecznym. Także twórcy pomyśleli naprawdę o mnóstwie rzeczy. Natomiast później jakby strach przed całą sylwetką tego obcego i przed, przed tym jego okropnym wyglądem i tą drapieżną naturą ustępuje bardziej takiemu strachowi, że ja właśnie, jak masz w Dark Souls, czyli wywołanym mu zarządzaniem zasobów, tak? zarządzaniem tak. zasobami i zarządzaniem ryzykiem przede wszystkim. To znaczy, wiesz, że masz, ponieważ wszędzie zapisywanie gry jest ręczne i tych punktów jest bardzo niewiele. Są takie lokacje, gdzie na przykład jest jeden punkt centralny w jakiejś lokacji, a musisz się po niej szwendać na przykład przez godzinę, żeby znaleźć tu jakąś kartę, tu jakiś kod, coś tam. że ta sekwencja ze szpitalem jest taka, że masz tylko mhm. jeden punkt czy tam tak. może za dwa punkty do sejwowania, a lokacje są generalnie bardzo duże. Albo przynajmniej dosyć duże. I, i, I ten strach polega na tym, że po prostu boisz się, że, że alien ci po prostu pokrzyżuje szyki, i wysiłki z ostatnich pół godziny czy godziny po prostu pójdą na marne. I stąd się bierze napięcie. Tak, i, tak, i to jest. I, I ja przyznam, że moje spotkanie z, z, z obcym. No, mi się wydawało, że po prostu jest zbyt wiele losowości w tym, bo w momencie, kiedy on znika w, w, w tych szybach wentylacyjnych, tak? to właściwie on może wyjść z każdej strony. Nie ma jakby takiego, że okay, powiedzmy, za, powinno mu zająć przynajmniej, nie wiem, y, tam 20 sekund, zanim przejdzie. Nie, nie, nie, nie, nie. Ja tam jest coś takiego, częścią. że on się chyba teleportuje niestety i to i to, i to, znaczy, tak. to widzę. No i masz coś takiego, że bierzesz że, że bierz, dosłownie przed sekundą tam przed i on nagle wychodzi totalnie z drugiej strony, na przykład 20 tak. metrów dalej. Mhm. A w ogóle, nie wiem, czy, czy, czy przyszło ci do głowy takie porównanie, ale dla mnie Alien pod wieloma względami bardzo przypominał Bioshocka pierwszego, że ten Sewastopol to był taki rapture, że Alien to był taki, przynajmniej na początku, Big Daddy, że Slicersi to, to, to tutaj Androidy i tak dalej, że masz ten taki półotwarty świat, który właściwie, bo, bo jest dużo backtrackingu, dużo się, dużo się wraca do pewnych lokacji, kiedy już masz odpowiedni sprzęt, odpowiednie narzędzia do tego, żeby na przykład, nie wiem, zupełnie inne drzwi otworzyć. Tylko to nie jest na takiej czy to jest w zasadzie właściwie tak, tak jak tak to było w Bajoszoku, w tak to jest w takich grach jak, jak Batman, Arcan Asylum, jak, jak. No tak, Metroid to jest bardziej tak taki Batman, właśnie, w sensie, że masz odpowiednie narzędzia, żeby dojść do pewnych lokacji, tak, tak. I, I jak w, tam w Bajoszoku to były, że np. nie wiem, jakieś plazmi odkrywałeś, na przykład nie wiem, ogień, to mogłeś wtedy to, co było, nie wiem, skute lodem roztopić i, i, i wtedy drzwi stały przed tym otworem. Nie wiem, czy, czy na przykład widzisz podobieństwa do, do Bioshocka, albo na przykład, nie wiem, do System szoka. No już bardziej do System szoka, Znaczy, um, nie powiedziałbym, że Alien to jest taki szodan, ale mm -hmm. no raczej, raczej te systemy komputerowe są takie. Ta pani też mówi takim beznamiętnym głosem. I... No tutaj się pojawia chyba Apollo, nie? To jest ten chyba główny komputer. Tak, tak, tak. Ale... tak to jest taki, no on jeszcze nie gra głównej roli, on na razie jest tak gdzieś tam w tle. Natomiast mm -hmm. natomiast um, androidy są, takie, są takimi dosyć okropnymi stworzeniami tutaj, bo one są mało podobne do ludzi. Um, I jeszcze, i są jeszcze, są bardzo seksistowskie. Nie wiem, czy zauważyłeś. Oni, oni, oni jak, jak już na przykład z nimi walczysz, albo bo oni generalnie są, zauważyłeś, że oni w ogóle nie biegają, oni po prostu spokojnie idą tak. w twoją stronę, są bardzo konsekwentni w działaniu. Natomiast jak już cię złapią, to na przykład mówią: Tak rzucają tekstami z You're Being Hysterical, więc po prostu jak taki mąż, wiesz, do żony w, w, tak. przy stole w latach 50., nie kobieta do garów, nie odzywa się w dyskusji. Uf, ale to mi się właśnie podoba w, w tym, w, znaczy to moim zdaniem to też jest właśnie też klimat tego, tego, tego te, te, tych takich robotów, które. Czy to jest, bo to są roboty, które nie, nie, nie analizują czegoś tak emocjonalnie, tylko po prostu mają jakiś tam algorytm. Znaczy, w ogóle mają mało wspólnego z tymi androidami właśnie z zdanymi ze świata obcego, tak? To znaczy, to tak, są, że to jest, taka, to jest, proste, taki, to jest tak. taki model zrobiony po taniości, bo ta firma, to, to się wpisuje tak. też w tą fikcję, jakby w tą fabułę, tak? Bo to, tak. to, to nie jest już Wayland utani tylko firma, która się nazywa Sixon. i to jest jakaś taka, taka firma, która dopiero jakby uh, bo, bo jest bo zdobyć, zdobyć tam... popularność, tak? Weyland-Utani jest monopolistą, tak. który już ma mnóstwo tak. kasy i zasobów, tak, tak, tak, natomiast tak. to jest taka mniej Piękna która próbuje powoli jakoś tam się wybić. Znaczy, to oczywiście później wychodzi w fabule to powiązanie Sebastopolu z Wayland well no nie, ale no, tu nie chcę ci zdać. ale, ale rzeczywiście tak jak mówisz, no nie? że masz tam właściwie Sixa, tam jest nawet, właśnie to jest też co na pewno tobie się podobało, by wiesz, o ile cię znam, że to słuchanie audiologów, czytanie tych, tych listów, maili na komputerze, bo to też tworzy to dodatkową historię. No nie? Jak, jak, Skąd się wziął Sikson, nie? bo tam był jakiś Six i SYNCH, czy coś takiego. Tak, tam tak, ja tak, też miałem, śmiałem też się z tego. dużo takich rzeczy, o ile niektóre są zupełnie niepotrzebne, czyli to, to, to zbieranie na przykład tych. Tych, tych ID tagów, tych, tych identyfikatorów. ID tag, tak. Tak, to jest... One nie wprowadzają one nie nic do, do fabuły, bo, bo one są tylko, pokazują w jakimś tam menu, że masz numerek i ten. No na pewno to jakiś achievement jest z tego. Pewnie tak, ale jest to jest w zasadzie taka znaczka, która nie, nie wnosi nic, nic kompletnie. Można tego w ogóle nie zbierać. W sumie terminali też, nie, terminale trzeba niektóre uruchamiać, bo inaczej nie tak, bo dalej. Są jakieś, tak, są jakieś e, przełączniki, tam jakieś uruchamiające systemy i tak dalej. W ogóle bardzo mi się podoba w tej grze e, ten klimat, w ogóle oprawa jest fenomenalnie zrobiony. Zresztą to, to wprowadzenie w ten świat, także nie wiem, no, czy jeszcze jakbyś ten początek, prawda, to logo e, e, 20 Centuries Fox. E, Zrobiono takie zrobione, w, w tej formule -ka, v... wideo, tak, tak, tak. No to widać, widać, że panowie działają na emocjach, ewidentnie to było. Re rewelacje i to, że udało mi się VHS oddać... po prostu musiał płakać ze szczęścia. Tak, i że udało im się w ogóle y, zrobić kraj, y, y, gdzie cała stylistyka jest żywcem przeniesiona z, z, z tam z końcówki lat 70., nie z początku lat 80., z, z, z obcego, z mojego pasażera, a jednocześnie tam nic nie trąci myszką. Mamy, mamy y, technologię, która w niektórych momentach no, wydaje się archaiczna, ale jednocześnie po prostu klimat jest tej opuszczonej stacji, te, tego, tego miejsca, w którym coś się wydarzyło. I to mi się bardzo podoba. To jest, to jest jeden z tych elementów, które moim zdaniem no, y, pokazują, jak powinno budować się gry, na przykład na licencji y, y, na przykład filmowej. Że jak oddać ducha oryginału Jednocześnie wprowadzają pewne nowe rzeczy, ale, ale żeby nic się nie zatraciło, żeby nie było czegoś, żeby o jakimiś skrótami coś. Nie, tutaj widać zresztą, że. Um, ja myślę, że oni mieli bardzo dużo, że stało przed nimi bardzo duże wyzwanie, dlatego że w gruncie rzeczy um, to otoczenie, scenografia z pierwszego obcego jest w miarę monotonna i tam tych elementów nie ma strasznie dużo. A tutaj widać nawet, po, nie wiem czy widziałeś. Um, Pan pan niestety chyba zamknął już tego bloga, nie wiem, czy mu Sega nie zabroniła, ale mhm. jakiś czas temu był, był, był taki pan, który robił właśnie grafiki koncepcyjne. Robił concept art do, do, do, tego, do, do, do Alien Isolation. I widać, że tam są te elementy z filmów, ale tam jest, jest bardzo dużo różnych odmian, różnego podejścia do, tych, mhm. do, tych, do, do tego wystroju. I tutaj, tak. tutaj bardzo dużo, bardzo dużo tutaj musieli, się na, musieli się napracować, jeśli chodzi po prostu o projektowanie takie bardziej kreatywne. Znaczy wzięli te elementy, które są najbardziej znane z filmu i próbowali je trochę rozbudować, bo tych lokacji jest dużo i ta gra jest długa, także ona musi, musi, musi po prostu wyglądać. Te lokacje muszą się czymś różnić od siebie. To nie mogą być cały czas tak. te takie, wiesz, pluszowo-plastikowe ścianki. A, I to im się udało, bo tych, tych, tych wariacji na temat tych głównych motywów ze statku Nostromo jest mnóstwo. Jest naprawdę mnóstwo tak. i ty, wygląda to imponująco. I, można, i to też trzeba podkreślić, że, że ta gra jest duża. Na pewno yy, na długość wpływa to, jak często musimy pewne rzeczy powtarzać, ze względu na to, że gdzieś tam nam nosi, noga powinie, obcy nas znajdzie, lub no nie jesteśmy w stanie, nie wiem, uciec przed androidami, czy coś w tym stylu, prawda? Są te rzeczy, które po prostu wymagają to, że, ta, że buduje się ta, ten, ten dodatkowy czas gry, który wynika z, z, no właśnie z takich elementów y, przypadkowych, tak, ale jest to, właśnie dużo elementów... Ty mówiłeś, że ta gra może być frustrująca, bo momentami trudno jest tak naprawdę znaleźć jakiś... Um... Co, I co ma też jakby sens, mm -hmm. znaczy trudno jest tak. um, przewidzieć do końca, co obcy zrobi i kiedy cię zauważy, kiedy nie, bo nie masz tak naprawdę żadnego tak. miernika hałasu, nie masz żadnego miernika, nie wiem, widoczności, czegoś takiego, tak jak wyra typu tytuł T z Przyznam tak się, że y, już taki, osiągając jakiś moment takiej frustracji, że już, już prawie tak. rzucałem padem, kiedy, kiedy nie mogłem jakiegoś te fragmentu właśnie na, na spokojnie na kuckach przejść, to decydowałem się na, na takie kroki, że patrzyłem po prostu, w której części jest obcy, jak daleko i jeśli doszedłem do wniosku, że po prostu mogę przebiec jakiś fragment, to, to, to spokojnie biegłem. I biegłem i, i, i, i po prostu wykorzystałem ten element, że póki obcego nie ma, tak, i on może się powiedzieć w każdym miejscu, to, tak on mnie nie znajdzie. Oczywiście tam później trzeba uważać, żeby nie chodzić i to, to też dają się parę razy złapać, no to y, pod tymi otworami wentylacyjnymi. Tak, tak, tak, bo wtedy najlepiej słyszę. Wyciągnieć się i, i w ogóle jest, no, przerąbane. Ale jest też dużo takich rzeczy, które wpływają na rozgrywkę, tylko na to, że one są jakby rozciągają na przykład, nie wiem, to, że musisz czasami wrócić się przez kilka lokacji, taki backtracking, do, do tego miejsca, w którym byłeś na początku, że jakby dużo się wraca, dużo się Ale eksploruje. zauważyłeś na przykład, że twórcy praktycznie przewidzieli każdą rzecz, bo ja pamiętam, że w, tam w szpitalu była taka jedna denerwująca, moment, kiedy właśnie idziesz teoretycznie w stronę wyjścia i mhm. wiesz, znaczy, dochodzisz do tego wyjścia i dostajesz komunikat od, albo od tego doktora albo tam jeszcze od którejś główny jakby z postaci przez interkom, że tu jest wyjście zablokowane i trzeba włączyć procedurę ewakuacyjną, żeby się otworzyło tak, i, tak, i tak. za pierwszym razem rzeczywiście tak poszedłem ale potem stwierdziłem, kurde mam to gdzieś nie będę tam szedł, bo to jest kawał drogi zanim tam pójdę wrócę i tak dalej i gra zareagowała w, w, nie, tak? w, no. w odpowiedni sposób nie, nieprawda gra zareagowała w odpowiedni sposób Poszedłem w zupełnie inną stronę i dostałem komunikat też o tym, że właśnie, żeby w ogóle stąd uciec, to, to, to muszę włączyć procedurę ewakuacyjną tuż przed miejscem, gdzie się tę procedurę uruchomiało. Także, także tu twórcy pomyśleli nawet o takich drobiazgach i to potem o, względem gra jest niesamowita. Nie, ja przyznam się, że Akademia, który fragment, to taki koretarz który się po prostu łukiem skręcało w, w prawo. Tak, jest napis Exit i ty dostajesz w tym momencie komunikat, że zamknięte. No i, i no, jak za każdym razem jak tam byłem, to myślałem, że to po prostu gra jakby. No widzisz, to jest ciekawa e, rzecz. Bo ja po prostu myślałem, że to jak muszę zrobić taki trigger. Ja to myślałem, ja myślałem, właśnie, że muszę, popróc, że tam jest po prostu skrypt i inaczej nie, nie można, ale ma kurde, to no. jest bliżej, pójdę sobie, nie chcę mi się tam mieści. Tak. No ale też podobają mi się takie elementy, które też wpływają na to na długość rozgrywki, bo one w gruncie rzeczy mogły być zaprezentowane dużo krócej, ale. No, dają taki niesamowity klimat, atmosferę. No? Te, te misje typu Walking Simulator. I tam jest ich kilka, bo jedna jest, prawda, na, na tym księżycu, gdzie odnajduje się ten statek, derelict. De de no, tam, relikt, tam, się, tam czarną skrzynkę się Nostromu odnajduje. No, moim zdaniem, prawda, tak, tak, ona tak. była słaba, nie podobała mi się zupełnie, no, ale. Ale ona jest taka, że. Ja pamiętaj. No, a, no, no tak, ale to jest ten klimat, że idziesz po prostu, jest w tym. tym kombinezonie, jest szczelnie zamknięty, więc jak masz te takie dodatkowe efekty dźwiękowe, które wynikają z tego, że masz taki, takie zagłuszenie, tego, ale idziesz takim, takimi ciężkimi krokami a ta sekwencja jest za długa i później to, to, no ona jest za długa, zdecydowanie, ale po prostu ten moment, kiedy właśnie nagle pojawia się ten statek odkrywasz to, rewelacja to jest, to jest gra, rzeczywiście na którą wszyscy fani obcego czekali no zdecydowanie oddaje klimat oryginału, jest w pewnym sensie nawet konstrukcyjnie yy, Zbudowane jak film, oczywiście, rozciągnięte. Jest, bo masz, e, niektóre rzeczy one są jakby. E, znaczy, film to masz że które ma mieli. Co? Film to masz dodatkowe, które ma ale jeszcze nie grałem, więc się nie wypowiadam, ale mam. Znaczy, tam, nie, tam jest dodatek Crew Expandable, który, który chyba nie jest w ogóle związany z. z, z znaczy, może on jest, on jest związany z tamtym postacią. No ale tam to jest cała ekipa filmowa to... przecież, łącznie tak, z tymi tak, tak, tak, głosami tak, tak. przez wszystkich aktorów, ale mi nie mieli. Mhm, ale chodzi mi o to, że, że masz sekwencje takie, których po prostu nie wiesz, co się dzieje, masz sekwencje, w którym odkrywasz obcego, masz sekwencje, w którym nagle na przykład dostajesz miotacz ognia i nagle jest ta przemiana głównej bohaterki z ofiary w, w drapieżce. Oczywiście to nadal jest taki drapieżca na strzałę. Raczej, raczej broniąca się ofiara niż drapieżca. Tak, ale jest ten taki moment, nie wiem, czy pamiętasz z filmu, kiedy Ripley też dostaje miotacz ognia i ona jest e, twarzą twarz z tą królową, tam są te wszystkie... No tak, tak, tak. I jajka, jak to można nazwać. I, i wiesz, jakby jest dużo podobieństw, nie? Tak, tak strukturalnych. No i oczywiście jest także cała ta historia, w której e, mamy córkę e, Ellen Ripley, która szuka, nie wiem, jakiejś informacji, co się stało z jej matką, to no oczywiście no, dlatego masz elementy bezpośrednio związane z filmem fabularnie. Więc Ale bardzo ładnie to też na przykład Tak, W przeciwieństwie na przykład do tego, co było w Colonial Marines, które było jakimś strasznie hmm. dziwnym odchyłem od Kanonu Aliens, tak, drugiego obcego. Tak, właśnie o to chodzi, że, że y, Colonial Marines nie miał sensu. Y, no, a no. tutaj y, masz masz. sens, szczególnie, że ta gra jest dużo bardziej kameralna, tak? No, jakby wszystko, co było związane z... No nie chcę, no, rzeczywiście, to jest to... Zaczynamy gadać y, y, o przechodzeniu y, y, gry. To tak, y, za bardzo w fabułę powiedzmy. Ale zdecydowanie na początku bardzo mi się podobało to, jak, jak budowane jest napięcie. Od momentu, kiedy rzeczywiście spotykasz obcego, no, to gra się zmienia diametralnie. Ale po czym tak jest ładne, bo oni widziałeś, oni mają coś takiego, że oni po prostu um, spokojnie odmierzają czas. Dają ci czas na to, żeby tak. sobie pochodzić po tej stacji. Potem są tak. nawet takie troszkę, jak zobaczyłem tą jedną taką scenę z, początkową, to mówię, kurczę, to prawie jak grawitacja kuarona, bo to tak, tak wyglądało troszeczkę jakby wyjęte z żywcem, ale tak czy inaczej masz mm -hmm. dosyć długą rozbiegówkę i to jest dobre, bo widać, widać po prostu taką pewności, pewność ręki, pewność, pewność ręki twórców, że wiedzą, mm -hmm. że dostali pewien materiał źródłowy i wiedzą, co z nim robić i wiedzą, że nie należy się z tym za bardzo spieszyć. Natomiast no, jeszcze nie skończyłem gry, ale mam trochę wątpliwości nadal co do tych 25 godzin. Czy to nie jest przesada? To jest przesada, tego, że to jest fizycznie, tak, znaczy to się czuje fizycznie rozmęczące, że po prostu y, y, w pewnym momencie, kiedy musisz na przykład pewne rzeczy, bo, bo gra się robi trudniejsza pod koniec, mimo że jesteś jakby lepiej przygotowany na spotkanie z obcem, to wcale nie znaczy, że, że gra nagle daje ci terefu Ona się zamienia niemal w grę akcji. Wiesz, to, to, to, to, to, to, to, wiesz, jest więcej androidów, jest więcej takich sytuacji. Oczywiście to też jest tak, że to, to, i to mi się bardzo podoba, że generalnie gra stawia na skradanie. Czyli tak, znaczy to z tego, co jeśli się, się rozzejrzysz, to, to znajdziesz... Możesz nikogo nie zabijać z tego, co widziałem. Nawet Ta, ludzi, i ani że... androidów. Jest chyba nawet osiągnięcie Ta. za to, także rozwiązania systemowe cały czas działają. Tylko pytanie, Ta. czy masz ochotę z nich korzystać. Czasami jest po prostu trudno. Czasami je na przykład zobaczy, zauważysz po fakcie. Czasami też gra nie, nie sugeruje ci co, bo jak masz te skrzynki takie, w których na przykład przełączasz zasilanie, no nie, na przykład, nie wiem, no. Na początku ja za bardzo nie wiedziałem, jak mam z tego korzystać. No bo, bo nie masz w ogóle żadnych instrumentów. Czy tam masz jakiś niby komunikat za pierwszym razem, ale gracie rzeczywiście nie prowadzi zarączka w tej kwestii, trzeba się wyrobić w stosowaniu. Nie, tego. nie tak, nie ma tego tutoriala, że patrz na przykład, że jak wyłączysz, na przykład, nie wiem, czy włączysz to i to, to spowoduje, że się stanie to i to. I dzięki temu. Możesz na przykład, nie wiem, albo A, odwrócić uwagę, B, wyłączyć jakieś systemy, które powodują, że na przykład łatwiej Cię jest wykryć i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że gdyby, tylko że właśnie przez to, że ta gra jest długa, ona nie, nie, nie sprawia, że chcesz ją jeszcze raz, na przykład zaraz później ukończyć z tą wiedzą, na przykład eksperymentując, zachowując się inaczej w jakichś sytuacjach, na przykład bardziej się skradając, więcej wykorzystywać, nie wiem, na przykład tych przejść w podłodze, bo, Ile bo są czasami otwarte, jest... bo czasami są zamknięte. No, no właśnie, więc jest dużo, dużo, dużo możliwości, tylko one nie są takie oczywiste za pierwszym razem, i właściwie przez to ja dużo elementów w późniejszym etapie, to, no, to na pewno dużo było więcej konfrontacji. Niż, niż bym sobie życzył. Ale może za szybko chciałeś się przejść, może przejść. chciałeś ją przejść takim trybem dziennikarskim, żeby już mieć ją z głowy. No to, to, to rzeczywiście jest bez sensu, bo ja na przykład u mnie właśnie, i to może być odczytywane jako zalety tej powtarzalności, jakiejś tam frustracji, po prostu po którymś mhm. po którejś porażce, czy to mniej lub bardziej losowy sposób, czyli po, po śmierci z rąk obcego, po prostu zacząłem stosować inne, inne taktyki. Zacząłem na przykład zacząłem konstruować przedmioty, zacząłem korzystać na przykład tak. z noisemakerów, zacząłem mhm. korzystać z tych granatów błyskowych, i tak dalej i tak dalej uh, i gra naprawdę jest bardzo ładnym no nie, nie, może tak. nie sandboxem ale właśnie takim takim, takim uh, jak to się mówi um... Um, jest takie określenie w stosunku do, nie pamiętam już, Immersive Sim, tak? Immersive Simulation, tak. to się do Tifa, stosuje właśnie trochę do System szoka, um, gdzie możesz po prostu eksperymentować z tym ze środowiskiem i patrzeć jak, w jaki sposób mhm. ono oddziałuje. I rzeczywiście tych elementów jest dużo, bo uh, wiadomo, jest, jest tradycyjna broń, która jest mocno nieskuteczna i korzystanie z niej jest mocno utrudnione. Uh, jest, tak. uh, mamy właśnie te skrzynki przyłączeniowe, gdzie możemy sobie tam przełączać na przykład uh, zasilanie pomiędzy różnymi systemami, to też w różny sposób działa. Czasami tak jak mówisz, jest um, uh, na przykład systemy oddziałyły na siebie, Czyli na przykład, żeby włączyć jakiś terminal, trzeba coś, trzeba coś w tej skrzynce pogrzebać, potem za pomocą terminalu coś zrobić i dopiero się otwierają jakieś drzwi na przykład. Albo jakiś dostęp do jakichś innych zasobów. Także a, tych możliwości jest sporo i takiego eksperymentowania nawet w takim sensie niemalże radosnym jest dużo, bo na przykład nie wiem, czy próbowałeś kiedykolwiek, jak jest grupa ludzi, żeby rzucić w nich właśnie granatem błyskowym albo tym noisemakerem. Jest po prostu piękne. Jak w momencie, kiedy oni zaczynają panikować, a, a później tak. wypada na nich opcja i po prostu ich wszystkich, wiesz, robię z nich sałatkę jest, jest, taka, jest taki element, wiem, że to jest niezdrowe, ale jest, taki, jest taki, taki diabelski chichot w tym momencie, niezależnie od tego, że gra jest oczywiście frustrująca i czujesz to napięcie, że on cię też może zaraz stłuc, ale są takie momenty właśnie, kiedy po prostu bawisz się systemami tej gry mhm. i to jest super przyjemne. No właśnie, te to, to, to zarzuty, które też były w tej recenzji poligonu, i to tak jak mówisz, no, to też wynika z tego trybu dziennikarskiego, że je, nadchodzi scenon, kiedy wychodzi dużo gier, i ci recenzenci muszą po prostu szybko skojarzyć opisać, a ta gra no, każe za pośpiech. Tak, każe za To tak, jest tak jak Dark Souls pod tym względem. Tak. Tylko Dark Souls ma też tak w sobie jakby czystszą, znaczy. Jeśli chodzi o mechanikę w Dark Souls, nie, to w momencie, kiedy już ją dobrze poznasz, nie, to, to jesteś w stanie nawet ją wykorzystywać na swoją korzyść, Tak, znaczy wiem, co ciekawe, bo tam jest dużo mniej losowych elementów. Tak, tak, tak to po prostu tam, jak zrobisz coś głupiego, to ty zrobisz coś głupiego i wiesz, że ty, to ty jesteś po prostu, sobie, sam, sam sobie winien jesteś. Natomiast tutaj na pewne rzeczy nie masz wpływu. A czasami rzeczywiście ten obcy masz takie wrażenie, że on się teleportuje pomiędzy tymi szybami albo tak wchodzi w taki sposób mocno nieskoordynowany. No to po, Można to po części wytłumaczyć naturą tego zwierzęcia tak? czy, czy, czy sytuacją zaszczucia. I on reaguje tak troszkę chaotycznie. Hmm. Natomiast natomiast tu się zgodzę, że też miałem wielokrotnie takie momenty, kiedy czułem się troszkę, nie, że to jest trochę nie fair. I że ja tutaj no nie mam nie Na przykład to głosy. chowanie po szafkach, prawda? To wstrzymywanie Udało od tego. No Ci no się ja kiedyś się... w ogóle, żeby to było skuteczne, nie, bo ani za razu. razem za każdym razem. Ani starczym. razu. I ja doszedłem do wniosku, że to jest jakiś, jakiś no, oszustwo. Chociaż. Że, że, że to po prostu musisz w odpowiednim momencie wstrzymać oddech. To, I to musi być chyba w jakimś takim yy, kilka sekund zanim w ogóle pojawi się komunikat, że masz wstrzymać oddech. To bo, no, to, bo, ale to jeszcze... nieprawda, bo próbowaliśmy. Próbowaliśmy ostatnio ze znajomą, zrobiliśmy sobie taką nockę, nie, nie dało to nic. Za, za, no za właśnie, na przykład więc... chowanie się do tych małych szafek pomaga tych takich no, Więc y, generalnie, jak już obcy po prostu się zaczyna gdzieś czaić i tak dalej, to jest... Ale to też jest takie fascynujące. Właśnie to mi się podoba w takich grach, które tak budują napięcie, że wiesz, że nie masz szans. Jak cię zobaczy, to giniesz, więc wyczekujesz i siedzisz w tej szafce i tak mija pięć minut i nie wiesz, czy masz wyjść, czy nie. Wyciągasz e, e, detektor ruchu... Nie ma I słyszysz piknięcie. O! I się cofasz i nie wiesz, co się dzieje. I to jest tak fascynujące, tylko że jak mówię, no, w pewnym momencie to się strasznie staje męczące, bo... bo, bo y, to jest dobre przez połowę gry, a w drugiej, no, ja już czułem, że po prostu ten, ta rozgrywka zaczyna mnie nie męczyć. No bo tyle jednak jest za długa. Ona mogła być spokojnie połowę krótsza i naprawdę nie byłoby problemu. Mhm. No ale też właśnie tyle akcji, co później jest jakby natłuczone w tej, tej drugiej części, wiesz, tyle rzeczy, które się dzieją, to już w ogóle jest jakby wiesz, lawina. Lawinowo po prostu jesteś e, zarzucony tym, że to już jest naprawdę e, właściwie wchodzisz... E, nie jeśli chodzi o ilość obcych czy coś takiego, że strzelanie, tylko chodzi o to po prostu, że akcja to po prostu rusza tak, takim tempem ala e, Aliens e, Camerona, kiedy po prostu już jest e, wiesz, dużo, dużo, dużo mniej suspensu, dużo więcej e, dużo więcej właśnie tego taki, te, takich sekwencji bardziej widowiskowych. Też, nie w fakt, że mimo byli. wszystko masz nadal na swobodę tak. działania, tak tylko po prostu właśnie kwestia mm -hmm. tego, tak, tak, czy tak. cię to męczy i bierzesz miotacz ognia do ręki albo coś tam mocniejszego, co masz akurat pod ręką, czy... O, mm. czy... No miotacz jest sympatyczną zabawką, przydałoby się, żeby było więcej tego paliwa. Nie, no właśnie dobrze, że jest go mniej, bo tak to byś go non żywo i obcy przestałby mm. w ogóle być jakimkolwiek zagrożeniem. Mm -hmm. no ja mam nadzieję, że w ogóle Alien Isolation się dobrze sprzeda, bo ja bym chciał, żeby to był... Żeby to był powód dla SEGI inwestowania w tego typu gry, a nie w, na przykład w Colonial Marines. No to bo ja wiem, no tak, że to jest grupa... Dzieje. Pewnie Colonial Marines mogło się y, sprzedać lepiej, bo po pierwsze ludzie bardziej czekali na tą grę. Dwa, y, jeszcze, jeszcze do tamtego momentu y, jednak Colonial Marines miał dosyć dobrą prasę. W tym sensie zanim się gra pojawiła, to ludzie oczekiwali po niej y, no, niesamowitych rzeczy. Albo też Gearbox pokazywał niesamowite rzeczy, a oni po prostu kłamali no nie to, że po imieniu. I, i, I mam nadzieję, że ten negatywny efekt po premierze y, Aliens, jednak, nie wiem, pozytywne recenzje wpływają na to, że Alien Isolation, Alien Isolation się sprzeda bardzo dobrze. Na tyle, żeby po prostu dać, nie wiem, przy nawet Creative Assembly, zielone światło y, do robienia kontynuacji, bo, bo y, w ogóle sama gra już ma ten taki te, te dodatki, które, które są. Y, ja, One są w Prior derze, tam jest ten Crew expandable. No ja to mam. Nie wiem, czy tak. ja kupiłem chyba w dniu premiery, albo, ale jakiś taki kod dostałem, który tam u to miał. Tak. Także jeszcze tego nie próbowałem oczywiście, ale. To jest. To jest... I to swoją drogą to należy nie jest W ogóle należy, należy zaznaczyć, że wrzucenie tego jako DLC jest hamstwem strasznym. No bo mm -hmm. gra, która jest oparta na tak popularnej licencji na filmie, która wrzuca właśnie to, co jest najbardziej atrakcyjne dla fanów filmu jako DLC, a nie jako podstawową rzecz a po to, żeby mm. wyciągnąć jeszcze więcej kasy, to jest tak chamski zabieg marketingowy, że naprawdę aż przykro. Tak, tak. Ale muszę przyznać, że zaskoczyło mnie to, że Creative Assembly, znany no z takich gier właśnie bardziej strategicznych, jak, jak Total War, no okazało się być nie tylko zdolnym studiem do stworzenia po prostu takiej gry, ale zrobić to w, w sposób taki, że no, ta gra zbiera właśnie same takie bardzo pozytywne i to powinno zamknąć i... usta tym wszystkim ludziom, którzy mówią na przykład, że, żeby, że, żeby zatrudniać studia robiące strzelanki do robienia strzelanek, a na przykład do recenzowania RPGów, recenzentów, którzy lubią arpegi. Tak. I, I widać, że właśnie Alien Isolation przynosi, przynosi taką, taką świeżość, nie wiem czy ty tak, to odczytujesz, do, do, do gatunku survival horroru, że, że jednak prowadzenie przeciwnika, który zabija nas od razu, czyli jakby nie daje cienia szansy, to powoduje, że musisz po prostu zupełnie zmienić swoje podejście. Znaczy do wiesz, że to nie jest świeże, tylko po prostu to jest dobrze, to jest po prostu dobrze, dobrze zaprojektowany i wykonany tego typu mechanizm, dlatego, że mieliśmy to, mamy to samo w amnezji. Tak. Która mnie na dłuższą metanurzy i nie, nie przyciągnęła mnie tak mocno. Może dlatego, że to, Myślałem, że, to jest... że w Amnezji można uciec przed przeciwnikami. mówisz, że nie da się tam przed, przed tym głównym takim jak. Nie, tam są przeciwnicy, których też nie możesz zabić. Aha, a, musisz przed nimi się chować tak samo. I to jest że natomiast natomiast nie wiem, no gra tak ogólnie tym systemem e, zmęczenia i, i, i tym, tym, tym systemem, e, no jak to się mówi, przytomności. Nie wiem, Boże, nie mogę się wysłowić. E, sprawności umysłu, tak? Tam jest ten sanity meter a decyduje jakby za mnie, co ja widzę i czy ja się boję, czy nie, i ten oddech głównego bohatera przyspieszony, bicie serca i tak dalej, to, to mi się nie podoba, bo to jest arbitralne decydowanie za mnie, czy ja mam się bać w tym momencie, czy nie. I to jest, dla mnie to jest na przykład bez sensu rozwiązanie. Z kolei Outlast, którego też miałem ostatnio, znaczy ostatnio no już dłuższy czas temu, okazję zagrać mhm. i przejść, um, tam, też jest, tam też są przeciwnicy, których nie możesz... Um, ale tam jest chyba dużo łatwiej uciec po prostu. Nie, jakby tam jest momencie, dokładnie tak życie. Znaczy, nie, znaczy, nie ma takiego zaszczucia, w sensie, że może chodzić górą i dołem, tak, ale... Nie, bo opcję bo, bo, bo jak cię zobaczy, to on po prostu, to jest moment i przy tobie. No tak, tak. Jakby nie zdążysz się schować, a, a w, w, w Outlastie to jednak jakby, No możesz mu uciec, ale schować do jakiejś tam tak, dziury, tak, przeczekać, aż mu przejdzie i dopiero tak, tak, tak. tak. Dokładnie, no, Tak czy dokładnie, inaczej, więc... musisz jakby jakiś tam fragment albo poczekać. Też, też jakby hmm. tracisz czas w pewnym sensie za, za swój błąd. I, i, i w ogóle też oczywiście to nie jest gra, tylko to jest taki teaserek, to, to PT ten playable teaser tak, tak, tak, który I, będzie kolejnym Silent Hillem tak, to jest też coś takiego gdzie po prostu nie masz przeciwników tylko masz atmosferę, masz fantastyczne wizualia, masz, masz klimat i on jest budowany w takim starym, dobrym stylu bez, bez niepotrzebnej akcji bo tak jak zobaczysz sobie jak na przykład ewoluowała seria Resident Evil ogóle co się dzieje no, tak, no, znaczy w sensie, że ona wolła ze skradanki, znaczy nie skradanki, no takiego survival horroru prawdziwego, e, czy na przykład jak Alone in the Dark, gdzie ta walka to była minimalna, że to, to jednak e, walka to było coś męczącego, do tego, że to jest Resident Evil 4 czy 5, to są, znaczy e, bardziej 5. Bardziej sześć, szóstka, sześć To są takie strzelanki, to tak, są, to tak, są tak. właściwie, to już jest zupełnie co innego, to jakieś, nie wiem, podejście całkowicie od sylwego horroru na rzecz, na rzecz, nie wiem, strzelanki z trzeciej osoby typu Gears of War. I, i, ja, I tutaj cieszę, że udało się właśnie wrócić do tych w cudzysłowie, no nie wiem, może korzeni sylwego horroru, gdzie, gdzie liczy się napięcie, gdzie liczy się właśnie to zaszczucie ten, ten strach, który wynika właśnie z tego, że tak naprawdę nie wiesz, co się za chwilę wydarzy, że jakby nie masz, nie jesteś w stanie przewidzieć tego, co może się wydarzyć nie za dwie, trzy minuty, więc nie jesteś w stanie nawet zaplanować sobie tak wszystkiego i to, to mi się bardzo podoba. No ale, no właśnie, a bie, bie, tak, co jeszcze, tak byś mógł powiedzieć, że na przykład, nie wiem, zmieniłbyś w nie oprócz na przykład, nie wiem, tej długości yy, grę, czy, czy coś takiego jest, co... co, co... Co do tej pory, na przykład, nie wiem, bardzo ci irytuje balię się? W, w sumie to chyba nie. To znaczy, no, te, powiedzmy, że te momenty, m, kiedy rzeczywiście ginę i, i mam, mam takie poczucie, że nie jest własnej winy, ale wiem, wiem, że to jest problem tak naprawdę nie do rozwiązania, no bo um, trzeba by wprowadzić albo jakieś dodatkowe wskaźniki. Które są na przykład niezgodne z kanonem, nie wiem, jakiś poziom widoczności, coś takiego, tak żeby, żeby to było takie bardziej, żeby Twoje akcje w stosunku do tego, co robi Alina, były bardziej mierzalne, nazwijmy to, ale to, wtedy mhm, nie byłoby m -m. poczucia takiej mierzącej przewagi obcego nad tobą. To byłoby już taka rozgrywka Latif, gdzie, e, gdzie jest jakaś mroczna atmosfera, ale w, sam wiesz, że tam strażnicy są stylizowani trochę na takich nierozgarniętych rozgarniętych półgłówków. E, po części było to ograniczenie oczywiście sztucznej inteligencji, natomiast oni sami jakby wzięli sprawę, twórcy we własne ręce i ci strażnicy są takimi troszkę głąbami, e, nawet po dialogu i po tych wszystkich monologach, które, które wygłaszają podczas tych swoich patroli. Um, po części po to, żeby właśnie zatuszować fakt, że, czy tam usprawiedliwić fakt, że ta sztuczna inteligencja nie zawsze reaguje tak super. Po drugie, żeby troszeczkę mm. też um, nadać takiego, um, odciążyć troszkę ten super ciężki klimat wywołany przez um, um, atmosferę miejsca i muzykę Erika Bruceusa, która jest taka strasznie, wiesz, to, są, to jest taki ambient mm. drone music. Uh, i tak, to jest, tak, więc to tak. też są takie rzeczy dosyć ciężkie. Um, natomiast um, Natomiast tutaj tego nie ma, ale gdyby, gdyby, gdyby, gdyby, gdyby były jakieś dodatkowe wskaźniki i ta byłaby jakaś większa równowaga, jeśli chodzi o rozgrywkę, to przypuszczam, że byłoby znowu marudzenie, że opcja jest za łatwy, tak? albo za mało straszny, albo mhm. coś w no, tym. Tak, w moim e... zdaniem sytuacja jest patowa troszeczkę. Znaczy, bo ja sobie uważam, że jest grupa fanów obcego, którzy by chcieli zagrać w tę grę, ale się odbiją od niej, więc ja w ogóle zastanawiam no, się, czy, to czy nie byłoby typ, pomysłem. Do którego się odbija chyba tak, większość ludzi. Tak, tak, ale to jest łask, tak wspaniała tak... wizualnie gra i tak, ma taką fantastyczną manuserię, Ona się tak wpasuje w ogóle w, w, w, w filmy. Trzeba w ogóle przyznać, że jeszcze też projekt dźwiękowy tutaj jest fantastycznie zrobiony. tylko tak, Widać, że tak. bardzo duże podobieństwa. w zasadzie no, Tylko na słuchawkach. Niż, nie, ja gram normalnie na głośnikach. A... Ale, ale wiesz, chodzi o to, że przestrzenie jest jest lepiej na przykład, nie wiem, usłyszej obcego, z której strony idzie, Ale gdzie ja mam jest przecież tak dalej, system tak. surround. No, no jak masz taki system, to tak, to no, no. rzeczywiście to to, to najbardziej muszę. Po, Chociaż na słuchawkach na pewno jest e, zabawnie. Aczkolwiek powiem ci, że um, zabawnie jest też na, na, na głośnikach, właśnie w systemie surround, dlatego że na przykład jak jest ciepły, grasz przy otwartym balkonie, to zaczynasz się bać dźwięków, z po prostu które idą z zewnątrz. Bo jest cicho i spokojnie, na przykład ktoś przejdzie z psem albo ktoś, albo na przykład ktoś, jakieś tak. dziecko zacznie płakać i w tym momencie jest... Mhm. Także, także no. to też jest całkiem śmieszne, ale właśnie jeśli chodzi o samą oprawę dźwiękową, no to myślę, że ona nawet przewyższa to, co było, czym się zachwycaliśmy swego czasu w pierwszym Dead Space, bo tam też była tak, taka tak. bardzo dobra, taka bardzo sugestywna oprawa dźwiękowa. Tutaj jest to chyba jeszcze lepiej zrobione, mm -hmm. tych dźwięków jest bardzo dużo. Cały czas coś skrzypi, trzeszczy. Um, niektóre momenty są przekoloryzowane oczywiście. Na przykład jak wchodzisz do do tych um, do szybów wentylacyjnych, to są takie dźwięki jakichś zardzewiałych krat, trochę jak Silent Hill i takiego, takiego łomotu strasznego, jakbyś jakby po prostu słoń w składzie porcelany szalał w tych, w tych kanałach, czy właśnie przewodach wentylacyjnych. Natomiast świetne są też te motywy muzyczne na przykład. Po raz pierwszy, kiedy spotykasz obcego w tej, w tej większej mhm. hali, a jest po prostu coś takiego, że skóra cierpnie od razu. Pięknie, pięknie jest muzyka skomponowana, przynajmniej, przynajmniej no, to, co się pojawia w grze, te fragmenty, także tutaj uprawa dźwiękowa też zasługuje na, na ogromną pochwałę. Ja bym w zasadzie w sobie nic nie zmieniał, tak jak tutaj wracając do oryginalnego pytania, poza właśnie może długością. Znaczy ja bym chciał, oprócz tego trybu może easy, nie, wprowadzić taki tryb turystyczny dla, dla graczy, którzy nie... Po, nie jest, na pewno byłaby ta gra też takim ciekawym... Gdyby można ją było trochę zmienić, tylko że ona by straciła tego ducha, bo byś się, się mniej bał, ale chodzi o to, że ten motyw turystyczny był dobry dla, dla kogoś, kto Chciałbym, nie wiem, może w jakaś wersja na Kinecta, że wystarczy machać rękami, że przechodzisz tą grę właściwie tylko takim przy minimalnej interakcji, ale naprawdę chciałbym, żeby ludzie, którzy są fanami obcego, zobaczyli, jak fantastyczną grę udało się zrobić, żeby nie, nie, nie odwracali głowy, twierdząc, a to tak, gra to na pewno na nic nie, nie nie Ale to jest bardzo prosty sposób na to. A trzeba tę grę potraktować socjalnie i grać z kimś. My tak na przykład gramy z moją znajomą. No, akurat my się nie boimy, więc gramy na zmianę, natomiast świetnie się obserwuje po prostu no tego tak. człowieka w akcji i to, tak. i to, że tak powiem, nie umniejsza, uh, nie umniejsza uh, napięciu wynikającemu mm. z właśnie z grania w takich horror, dlatego że gramy zazwyczaj na zmianę, ponieważ giniemy często, bo gramy na poziomie hard Aha. jednak, uh, więc jak który, o, któraś osoba na przykład ma dosyć, to, mu, to wtedy wiesz, ja biorę pada, ja mam dosyć, masz, mam dosyć tego, teraz ty, już, bo... I wiesz, i wiesz, więc to taki, czy, paradoksalnie taki czynnik socjalny jest bardzo, uh, bardzo, przyjemny, bardzo budujący i polecam grać w ten sposób, na przykład właśnie w dwie osoby na zmianę, uh, Zwłaszcza, że tak jak mówisz, no, ona może być frustrująca, ale na przykład znajoma w ogóle nie gra w fps na padzie nigdy. No I powiem Ci, że radzi sobie fantastycznie. Także to na przykład też może, niby, niby gra jest taka super trudna, ale właśnie grając przez to, ponieważ ona jednak jest troszkę wolniejsza, jeśli chodzi o tempo, i nie wymaga wiesz, takiej koordynacji, celownik, ręka i tak dalej, no i to na przykład to jest świetna gra, żeby się przyzwyczajać do grania na padzie. Hmm. No proszę. No, no. Także tę także grę ta gra naprawdę można w ciekawy sposób wykorzystać. Czyli generalnie polecamy, nie ma co, co tego ukrywać. Mimo, że są pewne rzeczy denerwujące, to da się je prawda, na, na pewnym etapie po prostu przezwyciężyć. Przezwyciężyć samego siebie. To, to, to, że ta frustracja jest takim nowym, starym Yy, doświadczeniem, yy, którego, którego dawno nie było, odkąd gry były są tak proste, że właściwie się przychodzi z marszu. Yy, czymś takim yy, no, interesującym. Tak, tak. Czy znaczy, to ewidentnie jest coś takiego, że. Yy... To, to już nie jest takie, takie typowo amerykańskie podejście, że wystarczy odpowiednia determinacja, żeby sobie poradzić, czyli ewentualnie, że nie wiem, giniesz co kawałek, ale zawsze po, po, idziesz do przodu mimo wszystko. Tutaj, tutaj tak nie ma, tak. tutaj trzeba się postarać, a z drugiej strony czujesz, że ta bohaterka w jakiś, no, mimo, mimo tego, że w, w, w momencie rzeczywiście masz dostęp do coraz lepszej technologii, to mimo wszystko czujesz, że ta bohaterka z tej takiej bezradnej ofiary znaczy, w sumie to nie, ona nigdy chyba nie była zrobioną ofiarą, ale po prostu jest taką dzielną kobietą, to jest taka, wiesz, a ja, ja przynajmniej ja się tak śmieję, że mam takie poczucie, że jest taka... No porównują ją do, do Lary Croft, Albo Ireny Kwiatkowskiej w kosmosie, to jest, wiesz, kobieta pracująca, ja która, która nigdy, żadnej pracy się nie boi. I to, to, jest, to Czy jest właśnie... pod względem tak, pod względem jej... Y, y, y, y, y, umiejętności, prawda, i, i, potrafię, i tego, że może zrobić właśnie wszystko w tym kosmosie, to tak, ale chodzi o to, że ona po prostu przeżywa takie katusze fizyczne, jak, jak Lara Croft. Ale prawda, nie, ale nie ma tutaj, czym... nie, no właśnie, ten, ten, ten, ja na przykład tego nowego Tomb Raidera może nie, nie znoszę, ale nie lubię strasznie za ten torture porn. Tutaj tego tak, wydaje mi się, że... No, a, a zdarzyło ci się, że cię na przykład zaszedł obco od ob tyłu i zrobił ci dziurkę? No zdarzyło to, mi się, tak, no zdarzyło mi tak, się, no ale no to i... powiedzmy, że to nie, Tego nie ma tak, wiesz... Um... No wiem, no nie ma takiego, że po prostu widzisz że to tak, Tomb Raider tak... jest w taki, to zrobione w taki sposób, że ty to widzisz w ramach cutscenek i to jest obowiązkowe. Tak. A tutaj po prostu masz tylko wtedy, kiedy giniesz i kiedy popełnisz błąd. I to, są, to, to jest ograniczone tam powiedzmy do czterech mm -hmm. czy pięciu, no, no nie, może trochę więcej jest tych yy, mm -hmm. wariantów. Natomiast to nie jest tak, że to jest jakby częścią fabuły wbudowaną, którą musisz obowiązkowo obejrzeć. A w, w, w Tomb Raiderze tak jest, że ona jest po prostu męczona obligatoryjnie, że tak powiem. Cieszę się, że mogliśmy o, o Alien's Isolation e, porozmawiać, bo to jest, e, to jest na pewno e, warte uwagi tytuł i, i e, tej spostrzeżenia e, mogliśmy ze sobą wymienić cieszę się, że znalazłeś czas. 300 odcinek. Ja również się cieszę właśnie na taką okrągłą liczbę, to zawsze, to zawsze miło. Dziękuję Ci, Piotrze. Dziękuję naszym słuchaczom. Dziękuję również. Za 300 odcinków fantastycznych. Pamięci, że karawana jedzie dalej, jak to się mówi. No podcast jest akurat bez, chyba taką formą, która jest dosyć odporna na zmianę czasu, tak samo, jak, tak samo jak w sumie radio, tak? Na radio wiadomo, nie ma już takiej popularności, ale Um, ale hmm. trzyma się dosyć dobrze. Telewizja, telewizja znaczy... chyba ma większe problemy, aczkolwiek wiem, że też tam się mają rzeczy zmieniać w telewizji, bo telewizja na razie próbuje desperacko naśladować YouTube'a, ale, ale to się chyba zmieni za sprawą formatów. Tak, że teraz właściwie wszyscy konkurują z YouTube'em. Podcasterzy, kont... telewizja, telewizja, podcaster... nie, telewizja wiesz, nowe, wiesz. nowe medium, stare medium, wszystkie media z YouTube'em, dlatego, że ten YouTube jednak ma duży zasięg jednak i, i też przyciąga ta ta, ta popularność, którą zdobywasz na YouTubie niektórych ludzi i, i to. Co mnie boga, ogóle na przykład specjalnie pchanie się na, na, na, na szklany ekran, tak, tak zwany szklany ekran, nie, nie pociąga. Jednak, jednak ta, ta magia radia bardziej mnie intryguje. Wiesz? To, to, że jednak jest takie bardziej kameralne słuchanie czegoś bez, to... bez oglądania. Ja wolę na przykład, jeśli chodzi o samą długość audycji, wolę krótsze na przykład rzeczy. Wiem, że na przykład Samantha Smagier ma spore grono słuchaczy, którzy po prostu na przykład dojeżdżają gdzieś czy metrem, czy autobusem i mają na przykład tyle czasu, ale YouTube chociażby mhm. przez to, że masz, um, czy to na przykład ograniczenie czasu zapisu filmu w lustrzance, a czy ograniczenie w tego, ograniczenie masz masz limit e, minut w filmu, który możesz wrzucać, przynajmniej na początku, chyba do 10 czy do 30 minut? To wcale nie jest takie głupie. A dlatego. Znaczy to też powoduje, że jak masz dużo, dużo, duży production value, nie? Czyli po prostu dużo musisz się napracować nad danym filmikiem, to jednak samo z siebie wychodzi, że on, on trudno, trudno jest zrobić dobry filmik, który ma 5 minut, a co dopiero taki, który ma 30. A już nie mówiąc tak jak my, no nie wiem, dwie godziny czy dwie i pół godziny, także, także tutaj format audio, jeśli tylko dobrze sobie ustawisz pewne rzeczy, to, um, to tak. jest znacznie mniej um, problematyczny. Jeśli nie montujesz, to, to właśnie mniej, mniej czasu zajmuje, ale y, zauważyłem, że ci już tak profesjonalni podcasterzy, oni wprowadzają te elementy z radia, czyli te dżingle, które puszczają na żywo, y, te, te mają jakieś konsolety, gdzie mogą na przykład puszczać fragmenty, których nie musisz jakby y, w, y, montowywać, w procesie postprodukcji, tylko to możesz wszystko robić na żywo i to też, też wpływa, że to jest, to, to powoduje, że niektóre niektóre podcasty mają niesamowite production value, mimo że, że jakby czas od momentu jakby nagrania do, do momentu wypuszczenia w eter jest, jest relatywnie krótki. A te podcasty, które wychodzą na przykład właśnie z Destructoid'a, ten tak zwany hardline, um, mhm. tam jest, tam nawet nie ma jingli, bo tam jest po prostu to wszystko na tak. żywo. Jest, jest to jest nagrywany streaming, łącznie z tymi, z, z kamerkami z laptopów, bo nie nagrywają w zasadzie na takim sprzęcie tak. średni, średnim dosyć. Natomiast oni się po prostu streszczają i robią to w taki sposób, że praktycznie w tej chwili, to, kiedyś to była godzina, potem było 45 minut, teraz jest chyba 35. Wiesz co, bo jak masz taki, taki element produkcyjny, taki telewizyjny, to tam jest rzeczywiście tak, że jest... Ale oni to nagrywają e, na Skype z kamerkami. 5 minut właściwie to mają, wiesz, właściwie taki 5 minut na temat, albo 10 minut na temu i, i jeśli na przykład chcą coś powiedzieć, ale nie zdążą, no to już koniec. No po prostu. Jakby to, to przymienia. Więc jest, jest tak, tak masz na przykład ten program Jeffa Kirego. Bonus round. Na, na, tak, bonus round. To też jest właśnie zrobione taki panel, gdzie to jest, w sumie chyba to wszystkie te 3, 3 4 części trwają nie wiem, około 40 minut, pół godziny. Ale to też jest na zasadzie, że jest jakieś pytanie, podnosi jakąś kwestię i każdy wie, że ma tylko kilka minut. Nie, To jakby taka dyscyplina jest i wiedzą, że na przykład więcej nie powiedzą. To jest, to jest, ale to jest wszystko takie... No to jest dobre, bo ograniczenia generalnie zawsze cię motywują tak. do tego, żeby albo na ograniczenia technologiczne, albo ograniczenia czasowe Aha. motywują cię do tego, żeby doskonalić swój warsztat i bardziej precyzować swoje myśli. Też zauważyłem, że jest też... W drugą stronę się idzie, bo na przykład Polygon wprowadził od niedawna podcasty, które nazywa Quality Control. Ale to trwa też tak spół To, są, jakby, to, to, jest, to, jest, to jest Ale to są do... Tak, i to jest, i właśnie to jest to, że, bo jakby na przykład wziąć pod uwagę, że na przykład jakieś jakiejś grze mówimy w całym odcinku każdy temat, jakbyśmy potraktowali osobno, to byśmy mogli wtedy, powiedzmy, na przykład z tego jednego, co dzisiaj nagraliśmy, zrobić na przykład pięć takich tematycznych odcinków, bo, nie wiem, pół godziny na Gamers Gate. Tam, Ale to wiesz, wiem, no, rozwiązanie pośrednie to jest takie, że po prostu robisz, e, robisz znaczniki, tak? czy tam no, wpisujesz tak. pod, pod podcastem, od której minuty się to zaczyna tak. w tym momencie, jak człowiek na przykład nie ma czasu, żeby przesłuchać w całości, to sobie to, to tak, przechodzi tak. sobie po prostu, także no to zawsze są jakieś na szczęście rozwiązania pośrednie. Yy, jeszcze raz, pierwszy dziękuję. dziękuję yy, pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagiera.net komentować, yy, polecać z nami, lubić na Facebooku. Do usłyszenia za tydzień.